Witamy bardzo serdecznie słuchacze w nowym 44 odcinku. Nagrywamy go 12 października, to jest poniedziałek, wieczorem. No, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku podcastu Bezimienny, który będę prowadził ja, czyli Christian Kender, będzie również ze mną Tomek zawacki. Jak macie dzień, to dzień dobry, a jak wieczór, to dobry wieczór. Będzie również ze mną Rafał Radomski. Cześć, witam. Tak, i nikogo już więcej nie będzie, żeby nie było, że jeszcze kogoś chciałem zapowiedzieć. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o betach, kontynuujemy nasze Beta. Ostatnio rozmawialiśmy o Rainbow Sixie, ja z Tomkiem mocno ogarnęliśmy ten tytuł. Teraz będziemy ogarniać dwie inne bety. Teraz są bardzo głośne. Myślę, że w jedną jeszcze możecie grać, bo, bo wiem, że wszyscy... Została przedłużona. Wszy została przedłużona to raz, a dwa, że chyba wszyscy mogą w to grać, bo ja w Need for Speed'a za bardzo nie mogłem grać. Chyba musiałbym się bardzo postarać, żeby w to pograć. Tak czy siak będziemy dzisiaj mówić o becie Need for Speed, która wyszła na nasze konsole Xboxa, One i PS4 i o Star Warsie, Butterfroncie, którego w sumie ja już zrobiłem pre i którego dzisiaj sobie fajnie rozczaskamy, bo e, trochę w niego pograliśmy. E, dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi w temacie tygodnia i jedziemy z wiadomościami ze świata i niech zacznie Tomek. E, Ubisoft idzie polować na mamuty. Nie wiem, czy widzieliście, ale pokazali w końcu pierwszy trailer to chyba w sumie był trailer, tak? To, to, to, to wyglądało tak, w sumie. Byłem, tak, tak, tak, tak, W sumie jak gra. No i co? No i idą polować na mamuty, więc, więc mamy jaskiniowców, którzy tam będą między plemieniami się bić, między mamutami, między innymi takimi szablodezybnymi tymi tygryskami i w ogóle wszystko fajnie. Jak Wam się to podoba? Bo ja szczerze powiem, marka Far Cry przed tym to mi się to całkowicie nie podoba. Ogólnie Far Cry Primal to ma się nazywać. jakby na to patrzycie? Ja jestem ciekaw, znaczy, pomimo tego, że to są tam polowania na mamuty i z różną zwierzyną, a będziemy mieli do czynienia, tam, tam ogólnie e, czytałem sobie trochę więcej informacji na ten temat. Nie tylko oglądałem trailer, ale tam jest więcej informacji na ten temat. To tam będziesz miał swoją osadę, e, będziesz miał jakichś tam swoich tych ludzi, będziesz. E, Będziesz taką jakby głową te, tego wszystkiego i będziesz mógł z, chyba w jakiś sposób zarządzać tymi ludźmi. Będziesz po prostu wodzem plemienia i będziesz sobie, nie wiem, chodził i atakował inne wioski i tak dalej. Wydaje mi się, że to, że to po prostu będzie, będą inne asety tego wszystkiego. To, to, to będzie chyba to samo. W większości będzie to samo. Ja, ja mnie ewentualnie zastanawia jedna opcja w Far kraju. Czego teraz w takim razie nie będzie, bo słuchajcie, no to jest primal, tak? Czyli dajmy na to, to będzie gdzieś jakiś czas prehistorii, czy czy, gdzieś, w, w, tym okresie. I teraz zastanawiam się, jak twórcy rozwiążą opcję, że nie będzie żadnego radaru, GPS, ani, niczego takiego, bo, <coughs> czyli e, radar to no, normalny, normalny, po, czekaj, Bo, ale nie, no, normalny casualowy gracz, teraz, teraz każdy, każdy gracz, szczególnie amerykański, jest przyzwyczajony do jakiejś tam mapki w rogu, e, szczególnie w takich otwartych grach, jak właśnie Assassin, czy, czy, czy, czy Far Cry, jest, przy, jest ma, ma, w rogu tą mapkę i wie gdzie jest że tu jest jakiś tam punkt, czy coś. No tu, a tu, to, to jest Rzeczy, tak. To jest tak. To jest element Interfejsu. Będziesz miał pokazane no, w prawym w górnym rogu jakoś... ilość dzi do rzucania i takie rzeczy, nie? No to, to moim zdaniem takiej mapy, mapy nie powinno być. No ogóle, bardziej ciekawi, to... Mnie bardziej ciekawi, no, słuchajcie, okay, jeden motyw, no. bo chyba oni po płynnym y, angielskim nie będą tam się ze sobą komunikować, tak? To nie. ciekawe, jak oni to rozwiążą, nie? Ale tam, tam chyba w trailerze są jakieś dziwne ich jakieś e, ich mowy, dziwne okrzyki, ja ich tam e, nie do końca za zrozumiałem ale to, to też można Tomku zrobić w jakiś tam sposób, no, no to co? No Będę mówić po angielsku, no co? Ja wiem jedno, Ubisoft Wszędzie się boi sprzedać nowe nowo, nowo, nowe IP, sprzedać takie samo sobie, dlatego podczypli pod to Far Crya, bo ja rozumiem, że że Blood Dragon wypuścili, ale to był pomysł z jajem, pomysł z dodatek, to było wszystko fajnie w realiach. Można nawet powiedzieć, że to było w realiach Far Crya tak strzelało się z pistoletu, wielka mapa otwarta, mogliśmy sami decydować, jak, jak tam po prostu się bawimy w tą grę, no ale jakoś mi ten Far Cry, cały koncept Far Crya nie pasuje do, do, do, no do, do tych czasów, do tego no dochodzenia z dzidą, rzucenia w te mamuty, no kurczę, nie wiem. Na pewno będzie to fajna, ciekawa gra, jak tak oglądałem, bo mało jest gier w takim settingu, chyba jeszcze jest te MMO, Ark, co się tak nazywa, co się dzieje właśnie w, w, podobnym, no coś takiego, jest, no. w podobnym klimacie, ale gier single playerowych fabularnych w takich klimatach nie ma i dlatego ja się cieszę, tylko kurczę, po co oni to podczepiają pod Far Crya, to jest taki mój zarzut do Tutaj, yy, to słuchajcie, no, co ja Wam powiem. Ja po pierwsze uważam, że jeśli chodzi o mapę, to jest to temat do ogarnięcia, bo przecież mogą sobie jakąś tam wiesz. Narysować. Yy, narysować no, na pergaminie, no, i nie ale, musi być tak, no. że wiesz, że Ci w 100% gdzieś pokażę, tylko wiesz, tu Ci zaznaczy jakieś wzgórza, no, no, no. tutaj powie, że o, tutaj biegają stada mamutów albo coś, wiesz, i, i zawsze to może być na tej zasadzie, nie? Yy, że ktoś tam ci będzie przybiegał, jakiś w, w zwiadowca i coś ci zaznaczał na mapie, powiedzmy, albo, no, no tak by się to wydawało najbardziej naturalne, no. Bądź co bądź, wiesz, mapy, nie wiem, w Metalgirze Trójce też nie były jakieś takie, wiesz, super dokładne, że ci pokazywały każdego żołnierza i tak dalej, nie. No tak. I da, dawało radę to, to jakoś obejść, natomiast yy, ja się bardziej boję o broni, no bo. Far cry, ten motyw ze zwierzętami jakby, no nie wiem, powiedzmy polowaniem na nie przewijał się już od dawna, tak? I, i zawsze stanowił jakąś tam, no nie wiem, no, sporą część rozrywki na pewno poświęcali jej dużo uwagi przy, przy developingu. Nie można powiedzieć, że to było wrzucone jakoś tak na pałę. Teraz, teraz powiedzmy, że to no pewnie będą, będą też jakieś inne plemiona do walki, nie tylko przeciwko zwierzętom. Od te, zdobywanie e... obozów, tak? finansie się no na, na na na skały taki wiesz Metal Gear 10 tysięcy lat wcześniej z pierwszej osoby, tylko kurczę, mnie, ja się najbardziej boję kwestii broni, tak? No bo jednak no, będzie. 90% będziesz tak? miał dzidę. to są bronie na jakiś dystans, a tutaj co, masz dzidę, którą rzucisz na 30 łuk, metrów na 30, a no i łuk, przepraszam. No i co, będziesz miał lepsze łuki, kurczę, w epoce kamienia łupanego? No proszę Ciebie, no wiesz, no, no. zaraz wymyślą, no co, tam na, na pewno tak, rację, na, na na pewnie, będzie, będziecie ja, rzucać kamieniami, albo żeby odwrócić uwagę, albo bo żeby po prostu przypierdzielić kamieniem komuś w tył głowy, tak? To na pewno będzie. Druga sprawa, jak dostaniecie jakieś obrażenia, to na pewno zębami będziecie wyciągać te kawałki tych dzit ze swojego ciała, jak to w pięknej, dynamicznej scence w każdym far kraju było. No i mogę się założyć, że na pewno będziecie wchodzić na jakieś skały, jakieś tam drzewo. O, o! To będzie tak, to będziecie wspinać się na drzewo, będą się łamać po drodze gałęzie, będziecie się wspinać i na końcu będzie odjazdowa kamera, która się kręci dookoła naszego naszej postaci i będzie pokazywała całą wioskę pokazując ciekawe, ciekawe miejsca do zwiedzenia. No to, to, to musi to być, jak to jest właśnie <śmiech> w Far <tych czasach>, No <śmiech> <to zobaczymy>. zobaczcie, <śmiech> zobaczcie, każda w tym momencie każda gra, każda jakaś taka strzelanka idzie w kierunku no w jakim de facto, wiesz, no i, i Call of Duty, Battlefield i tak dalej yy, wyznaczają, żeby były jakieś, wiesz, porządne power-upy, jakieś... Yy, Boże, jak to się nazywa? Yy, egzoszkielety, jakieś, jakieś kurczę, supermoce, jakieś laserowe bronie, wiesz, jakieś no coraz to nowsze cuda, prawda? A moim zdaniem to jest spore wyzwanie, wiesz, pójść w kierunku mocno wstecznym i, i to jest jeszcze wiesz, nie takim wstecznym, jak jak będziesz miał, nie wiem, Skyrim'a i, i spółkę, że, że, że będziesz miał jakąś magię i tak dalej. No bo dobra, wiedźmi nie idzie ogarnąć, tak? E, żeby była ciekawa, ciekawa walka, nie tylko z Mieczykiem, prawda? No bo tam jest jednak dużo innych możliwości. A, a tutaj, zakładając, że nie będzie mistycyzmu żadnego, no to powiem szczerze, że na samych narzędziach mi by się skończyły pomysły dosyć szybko. Ciekawy jestem, czy oni to rozwiążą. Jak mają dobry pomysł, no to może być ciekawie. No tak, tylko, że e, zauważcie jedną rzecz, że Far Cry teraz e, wszedł w dwuletni cykl wydawniczy. Cztery lata temu była trójka, dwa lata temu była czwórka. No i teraz mamy Primala. Ten, ten Primal nie wychodzi teraz, bo jest zatłoczno, bo jest Rainbow, bo jest COL, bo jest Battlefront i jeszcze jedna z, z, strzelanka to by była w ogóle sieka. Jeszcze, no Fallout może nie, ale... Ale on za jakieś 4 trochę... miesiące ma premierę chyba, tak? Z tego tak, bo on w, w, lutym, w lutym. Tam chyba 16 albo 26 lutego. Chyba, chyba 16. Dlatego przenieśli, a, prosta sprawa musieli przenieść na, na Nowy Rok, bo robiło się bardzo tłoczno. I zobaczcie, że Far Cry już wychodzi co dwa lata. <śmiech> Wydaje mi się, że to będzie to samo to tro, trochę niby tam świeżą serię że będzie troszeczkę co innego ale, ale ogólnie trzon będzie zachowany ten sam i to moim zdaniem będzie to samo i w sumie e, nie interesuje mnie to kompletnie ja jestem jeżeli, będę jeżeli będę chciał zapolować na zwierzęta to sobie poczekam na tego Horizona e, od Guerrilla Games od e, twórców Keyzona bo to będzie na pewno ciekawszy tytuł z polowaniem e, w, dajmy na to jako główny koncept E, prawda, niż, niż to, no. Ja jestem ciekaw tylko jednej rzeczy, bo słuchajcie, no to jest, to jest naprawdę taki dosyć, można powiedzieć, że odważny krok ze strony Ubisoftu, no bo słuchajcie, postawcie się w stronę, wejdźcie w, w skórę takiego klienta, który wchodzi do sklepu e, i patrzy na półce nowy Far Cry, tak? W pamięci ma pierwszego Far Cry, drugiego i trzeciego i czwartego, załóżmy, jest wielkim fanem serii, tak? E, no to on wie, co on może dostać, i nagle dostaje zamiast karabina siekiera albo jakąś dzidę, nie? no i ja jestem ciekaw, jak to wpłynie, właśnie, no. No, dzi chodzi mi o to, że w żadnej innej serii, czy to Soli, czy Infor Speed, czy inne, były różne odchyły plus, minus w przód, tył, ale nigdy nie było tak drastycznej zmiany, tak, settingu. Mm, no, trzeba by było to prze przeanalizować. Wydaje mi się, że, no, na przykład kiedyś Call of Duty to była tylko druga wojna światowa, czy pierwsza, a teraz masz współczesność i przyszłość, delikatną przyszłość, to już jest jakiś... No dobra, 100 lat, no może nie 1000 Czyli, czyli kolejne Call of Duty, wiesz, ech, pod i się cofniemy, to wiesz, będziemy no z dinozaurami biegali. No no no, wydaje mi się, że Assassin niedługo będzie w przyszłości zobaczyć coraz bardziej do przodu no, jak zaczynali pamiętam od Jerozolimy i, i, i, i te czasy nie, nie, nie wiem kiedy to było, czy to było gdzieś koło Chrystusa, czy to było 800 no, to wydaje mi się, że to było przed tysięcznym wiekiem, tak teraz już masz 1800-1900, bo będziesz miał Londyn w syndykacie, który będzie tak na dobrą sprawę, około 1900, to będzie rok 1900 plus minus, dajmy na to 50 no tak, no i Asasyn e, no. się zakończy tym, Watch i takie kółko będzie i od nowa pójdę no no, no, no. no. Eee, może tak być. No, zobaczymy, Tomku. No, jeżeli chcesz, to, to sobie. Nie, no ja, no, te, ja, ja na pewno będę śledzić ten tytuł, bo mnie zaciekawił no, tak, tak. o tym, co oni z tym zrobią. Bo mogą albo z, tym, z tego zrobić taką nudną kalkę wszystkich Far Cry, gdzie będziemy robić to samo w kółko, tylko że po prostu Far Cry, mody do Far Crya, to będzie okrzyknięte. Albo mogą mhm. naprawdę coś fajnego z tego wykrzesać, tak? I mhm. no, skucze, no, Będę to obserwować, bo jestem zaciekawiony. Tak. E, słuchajcie, no to e, zobaczymy, e, co zrobi Ubisoft, to już w lutym. E, słuchajcie, jedziemy dalej, jedziemy dalej z moimi newsami. Może najpierw powiem o małym newsowym e, newsie filmowym, bardziej w sumie to serialowym. E, czy wiecie, że wychodzi nasz archi z archiwum X, który na tych trailerach, już teraz co jest dłuższy trailer, wygląda naprawdę fajnie, i ja już się nie mogę doczekać, to będzie już w przyszłym roku. Poza, poza z archiwum Mix to właśnie tam remake tego starego będzie jeszcze miasteczko Twin Peaks nie wiem czy kojarzycie te stare, bardzo stare Davida Lynch'a serial bardzo dobry w sumie, dalej trzymający wysoki poziom, też Lynch go będzie chciał kontynuować, prawdopodobnie kontynuować, co będzie też ciekawe no i słuchajcie, no i wraca nasz serial dzieciństwa, też kolejny serial dzieciństwa MacGyver E, e, ogólnie powiem wam szczerze, że nie wiem co do końca o nim myśleć, nie wiem czy taki serial jest pod, potrzebny, z tego co wiem z tych pierwszych tam, e, z tego pierwszego scenariusza to będzie e, koleżka, który e, będzie tam młody, 20 chyba parę lat czy 30 parę lat i z tego co e, wyczytałem to e, będzie miał pro, problemy ze swoim życiem ogólnie, więc e, będzie miał takie problemy i pewnie go tam e, na pograniczu tam e, e, Um, alkoholizmu, czy, czegoś takiego, wezmą go do siebie pewnie i, i będzie tam współpracował z kimś tam i będzie robił e, z, z gówna wszystko, nie? I ja jestem ciekaw, e, chłopaki, chłopaki oglądalibyście nowy serial MacGyver? Jak mam no i jak wy do tego podchodzicie? Potrzebny jest taki serial, żeby go remakeować? i teraz, żebyśmy go sobie obejrzeli jeszcze raz? Ja myślę, ja myślę że, że, że, że kompletnie nie jest to potrzebne. Znaczy, jak byłem gówniarzem i oglądałem MacGevera, to się jarałem jak dzwonek. Te wszystkie pomysły, co on robi potem wiecie, próbowałem sam otworzyć, no i czasem się nie udawało, albo spaliłem instalację w domu. E... Na, na ogół się nie udawało. No, no dokładnie, a teraz słuchajcie, no bo wtedy nie było taki, takiej technologii, nie? Ogólnie i serialu, i, i, i na co dzień. A wyobraźcie sobie teraz takiego Mangavera, mieszać z tym, że już tam podstarzałego a, i alkoholika, ale załóżmy ma takiego jego smartfona w ręku, tak? Co ma tam wszystko, kompas, wiecie, internet, czy no Jezus, chodząca, chodząca bomba, nie? Nie śmiertel na no, tak. jakaś. <laughs> nie tak, wiem. Tak, tak, tak. tak. Jeszcze jak do tego, do, do, do, do pary, wezmą, mmm, wykopią tego Air no to, no to się źle dzieje. <laughs> no, dokładnie. To. Mamy remaster gier, mamy remaster filmów i seriali. E, dobra, e, zobaczymy jak ten MagGyver wyjdzie. Zobaczymy w ogóle, kto go będzie grał. No to chyba już w przyszłym roku dopiero co zapowiedzieli nie mam jeszcze informacji, chyba kto jest, kto będzie głównym aktorem. Słuchajcie Ja bym musiał jeszcze, sobie no. weź, się, weź się potem sprawdźcie po nagraniu jak ten aktor wygląda ten co grał oryginalnego no, Maggiewera, jak on teraz wygląda. To jest Paul Anderson, Paul Anderson, zobaczcie jak wygląda teraz MacGyver. No to, to, to faktycznie jest jak MacGyver. Słuchajcie jeszcze na zakończenie wiadomość taka miła dosyć, ja szczególnie lubię studio Warner Bros. Warner Bros. robi moją ulubioną grę, zrobi Batmana, Arkham Knight, który w sumie był najgorszy, ale mimo wszystko to Batman i zrobi Mortal Kombat 10, które jest najlepszą bietyką jaką mamy na tą generację konsol, bo mamy tylko chyba jedną albo dwie na PS4. Tak czy siak słuchajcie, te dwie gry sprzedały się po 5 milionów egzemplarzy. Warner Bros. jest realnym sukcesem i na pewno będzie doiło dalej te tytuły, dalej te marki. I jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć, że ma jeszcze taką markę LEGO. LEGO, LEGO, LEGO, tak? To jest chyba Warner Bros. z tego, z tego co mi wiadomo. I słuchajcie, tam 4 miliony zebrało Jurassic World. Czyli na podstawie filmu Lego. Słuchajcie, tak jeszcze dochodząc do tego filmu, wiecie, ostatnio go oglądałem. Jurassic World. I powiem wam, że jest beznadziejny. Naprawdę jest beznadziejny. Tam jest tyle głupich rzeczy w tym filmie, że... No no to Jezus, No, nie będziemy stąd do kina chodzić, proste. Okej, no. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. No dobra, gdyby nie ten główny aktor, to ten film w ogóle by się nie dało oglądać. Dobra, więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o wiadomości ze świata. Gierki nam się sprzedają bardzo dobrze. Słuchajcie, co nam się w tym tygodniu dobrze sprzedawało w UK? Mamy aktualną listę, więc pierwsze miejsce FIFA 16, drugie miejsce Uncharted, The Nathan Drake Collection, trzecie Death Destiny, coś tam, coś tam, e, czwarte LEGO Dimension, e, piąta Forza Motorsports 6, e, szóste miejsce Magia 5, siódme Animal Crossing Happy Home Designer e, ósme e, Metal Gear Solid 5 dziewiąte NBA 2K16 i ostatnie miejsce nowość na tej liście, w sumie też, e, Rock Band 4 Słuchajcie, mamy dwie nowości, mamy Uncharted'a, drugie miejsce nie wbił się na pierwsze miejsce, no z, z FIFA jest trudno ogólnie wygrać, no i mamy nowość Rok na dziesiątym, no, nowego Rock Słuchajcie, <coughs> Tomek, słuchajcie, bo nie wiem czy wiecie drodzy słuchacze, ale Tomek ograł Uncharted'a. Tomek, czy możesz powiedzieć jednym zdaniem o tym Uncharted'zie, bo chyba więcej nie trzeba? No, bardzo porządny remaster w HD. Ok. Tak, eee, i po polsku z jedynką. No, tak. Tak. i tryb, tryb zdjęcie jest bardzo fajne. I usunęli multiplayera. I w końcu ktoś pomyślał, żeby jak masz parę gier na jednej płycie, to żeby jednym guzikiem włączyć sobie selekcję tych płyt, a nie musisz restartować konsoli. Jej. No ta, tak powinno być, ale nie, powiem ci, że ja mam Bioshocka. Eee, nie boję się, że... Boże, nie Bioshocka, tylko eee, Borderlands. 2K pre-sql i też masz dwie oddzielne gry i też robisz to właśnie w takim menu jakby, nie, nie musisz nic no, receptować. No, no to widać nowa generacja pełną parą. Tak, idzie. tak, tak, ch ch chyba tak. Słuchajcie, no FIFA, FIFA yy, chyba nikogo nie dziwi. Zresztą, Zresztą szczęślić się w tranżole w słowo, jeżeli kogoś interesuje no, no. jak wygląda Uncharted, no to na YouTubie macie po 20 minut z każdej, z każdej części. Możecie zobaczyć, o. fajnie to wygląda w sumie. Na naszym kanale? Tak, na YouTubie. Dobra, więc lukajcie nasz kanał Uncharted. To, Tomek e, nagrał filmik. E, słuchajcie, e, Rock Band 4, dziesiąte miejsce. Dziesiąte miejsce, myślicie, że jest to czymś spowodowane, że dziesiąte miejsce? E, czy e, będziecie w ogóle grać w muzyczne gry? Ty chyba Rafał za bardzo nie grasz w muzyczne gry, a ty... Nie, a ty, Tomek. Ja Rady lubię, no jak, bo... jak na ostatnich odcinkach zresztą Też mówiliśmy, lubię. no to grali, no, no, no. grałem w te Guitar Hero. Naj, najwięcej to w dwójeczkę, bo to był wtedy hit na Xboxie 40, ale w no, każdego no. Gitar Hero z wielką przyjemnością w rockbandę tak samo i się dziwię, że właśnie jest na samym końcu, ale jest, mam na to tezę, bo na przykład premierę Rock Rockband już miał, a w sklepach tego nigdzie nie widziałem, tak, nie widziałem nigdzie reklam tego, no kurczę takie znaczy, y, po, powiem ci, że Rockband jest. Y, za, zawsze był problem z dystrybucją w Polsce ogólnie o całą serię Rock Band. Guitar Hero nie miał takiego problemu, ale wiem, że właśnie Rock Band w Polsce był zawsze problem Ja wiem, że na przykład Europa miała, a Polska nie miała i dopiero po jakichś paru chyba nawet długich miesiącach, czy nawet nie wiem, czy nie roku, czy półtora dopiero coś tam ten Rock Band wychodzi w jakąś tam dystrybucji to nawet nie wiem, czy oficjalną, czy, czy skądś to dystrybuowane było, ściągane, czy coś. Ja wiem, że z tym zawsze był problem. fakt Faktem to jest sprzedaż w UK, więc ludzie powinni w to grać, no ale, ale, ale spoko, fajnie, że to wraca mimo, że na 10. miejscu. orientujesz się mniej więcej, jaki koszt jest tego zestawu bo tam rok będzie zawsze jest sprzedawany gitara, perkusja, mikrofon, tak? W zestawie razem. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, z tym, że nie, no tu możesz kupić oddzielną grę, ponieważ yy, pamiętaj, że stare rzeczy ci akurat w rok będzie działają tak, mhm. więc yy, spokojnie możesz to grywać, no słuchaj, no jeżeli chcesz kupić sobie cały zestaw, to tutaj mam 220 funtów no to jest 1000 zł ponad. Ale to zawsze było drogie. Jeżeli chcesz samą gitarę sobie kupić, to jest za 100 funtów. Eee, no, 100 funtów gra 40. Eee, no, 60 funtów gitara, nie? Ale no to mówię, każda gitara działa. Jeżeli kupicie jakiegoś pedała na Allegro używkę starego frajera za 10 zł, to na pewno będzie Wam działać, więc kupujcie tylko grę za 4 dychy, tak? Znaczy za 4 dychy, za, za 200 zł, 4 dychy w, w Anglii. Więc to wszystko Wam działa. Nie ma sensu kupować tych nowych sprzętów, autentycznie, bo, bo to jest to samo. Lepiej sobie po prostu kupić jakiś stary sprzęt, przecież te, przecież te zestawy już były takie tanie e, i to wszystko będzie działało i to jest świetna sprawa. A z, zresztą nie dodają tutaj nic e, nowego, więc e, można sobie Grać i grać ile się chce. Dobra, jedziemy z tematem głównym tygodnia. Słuchajcie, dzisiaj ogarniamy dwie gry: Need for Speed i Star Wars Battlefront. Ze względu na problemy techniczne z Need for Speedem, najpierw powiem Wam o Star Warsach. Słuchajcie, wszyscy w trójkę, akurat ten tytuł wszyscy chyba w trójkę ogarnęliśmy. No i co? No i nowe Star Wars. Po chyba w dłuższym czasie w ogóle marka Star Wars się pojawia na konsolach poza Lego bo no, Lego to, to, to Lego. I słuchajcie, no mieliśmy dostęp do bety chłopaki. Jak tam Star Wars? Wiem, że tą ty ogrywałeś niewiele, ale ja jak pierwsze wrażenia z tym tytułem? Piu, piu, piu, piu, piu, dziękuję, do widzenia, wywalam. <grym, <grym, <grym, nie, tam, tam nie. tak na poważnie, to kucze, ja no. powiem od razu, że ja jakimś wielkim, wielkim fanem Star Warsów nie jestem, wręcz powiem, że cały ten setting mnie irytuje, denerwuje, drażni, a najbardziej drażnią mnie odgłosy wydobywające się z pistoletów piu, piu, piu, piu i, i, i to mnie strasznie męczy, ale jako strzelanina jest bardzo fajną strzelaniną, yy, gdzie grafika naprawdę jest kozacka, i po, po krótkiej chwili w, wkrada się bardzo duża monotonia i powtarzanie tych samych patentów, żeby wygrać po prostu em, wygrać, wygrać rundę. Jakbym miał wybierać, grać albo w Star Warsy, albo w poprzednie, z poprzedniego odcinku Rainbow Sixa, wybrałbym Rainbow Sixa. A teraz o, posłucham, tak. posłucham teraz no. Was, co macie do powiedzenia. No Ale to jest zupełnie inna gra. No. To jest, Na jest w ogóle, kompletnie wiesz, inna możesz... gra, no? Ale przede wszystkim nie możesz mieć do piu piu żadnych <głos> yy zastrzeżeń <głos> jest zajmista, dlatego że to jest to jest egranizacja filmu sprzed 50 lat. Która niekoniecznie ogóle... może być dobrej jako gra, jeżeli chodzi o ten mechanizm strzelania laserkami, ponieważ czy, jak ja strzelałem... Ja nie mówię o mechanizmie, tylko ale o Ale poczekaj, powiem Ci coś jednego, to co, co, co mnie postanowi. denerwowało jeszcze bardziej oprócz dźwięków, to to, że co chwilę łapałem, w, w, w, klikałem kwadrat, żeby zrobić przeładowanie magazynku, tak? a w tych laserach nie ma magazynka. A... No tak, to jest straszne, wiesz, to naprawdę psuje całą rodzicę. Mi strasznie tego. psują. No fakt faktem, wiesz, bo mnie też kolega ogrywał i też mówi tutaj nie ma żadnego przeładowania, a mówię na chuci przeładowanie w laserze, tu się może co najwyżej przegrzeć, no, człowieku przecież jest logiczne, ale, no ale <śmiech> dobra, nie przegrzewa się trudno. Czyli przegrzewa się, ale potem z... masz ten patent z Gears of War, że możesz w odpowiednim momencie, jak wciśniesz kwadrat, to możesz dalej robić piu, piu, piu, piu, a jak nie, nie, nie, nie przeładujesz, no to już nie ma piu, piu. No tak, no ja bardziej bym się czepił, że wiesz, że jakimś granatem możesz rzucić się na, na zasadzie specjalnej umiejętności, że co chwilę, do, znaczy nie możesz od razu rzucić trzech granatów, tylko tylko raz na jakiś czas, taka wiesz na siłę, yy, jakoś nie wiem, wyrównują szansę tej rozgrywki chyba w ten sposób, tak, no bo zaraz granaty, by wiesz za dużo powiedzmy posiały, yy, no nie wiem, no masz granaty, no to dlaczego nie możesz rzucić pięciu, no po prostu to mnie zastanawia, tak? Powinno być, że masz 5 granatów, wrzucasz 5, jak nie masz żadnego już to koniec, dziękuję, do widzenia, no a tutaj jest wiesz, że pasek się yy, przez 30 sekund będzie wiesz, ładował, żebyś mógł znowu wrzucić no granat. No bo tam w, no w ogóle dobra, granaty tak, to wdrażać. jest zdolność specjalna, tak? Tak, tak, tak. tak. I to... znaczy, no Ogólnie no tutaj wiele rzeczy, no zawsze jakieś tam, masz trzy rzeczy do odblokowania, tak, to sobie ładujesz tam w łapę, jedną, drugą i, i na nogi i, i jakieś te zdolności specjalne są. No, no dobra, no to jest takie bardziej casualowe podejście, okej. Okay. Ale jeżeli chodzi o, o sam klimat, no to jest jak najbardziej w porządku na pewno zachowany. No, nie można, moim zdaniem, jeżeli chodzi o klimat, oczekiwać niczego lepszego od Star Warsów, no bo jest naprawdę świetnie wszystko i przede wszystkim to jest na, yy, na tych najlepszych Star Warsach oparte, tak? Jeżeli chodzi o te misje, co tam masz, wiesz? No. Tak, słuchajcie, tak, przede wszystkim ja jeszcze chcę wrócić do tej grafiki, Tomku, co mówiłeś, że jest rewelacyjna. Być może jest rewelacyjna ale jest tam tego wszystkiego, wszystkiego mało strasznie. E, fajny patent w ogóle rozkminili, że masz walki na tych różnych planetach, tak? W związku z tym tam e, bujnej roślinności czy, czy czego, czegoś takiego nie ma, masz jakiś tam piasek w sumie, w, które, e, które, którego tekstury są w bardzo wysokiej rozdzielczości i ładnie to wszystko wygląda, ale tam żadnej takiej interakcji, znaczy interakcji jakiegokolwiek wpływu tego otoczenia na ciebie nie ma żadnego. Tam jest wszystko to ubogo, ładnie to w miarę wygląda, a faktem ładnie to w miarę ogląda, ale jest to ubogie. Dla mnie ta grafika jest uboga. No jest uboga, ale. Ale nie wiem, ja dopiero dzisiaj zauważyłem, słuchajcie, jeżeli chodzi o grafikę, że na przykład na, na, na tej śnieżnej mapie. Ślady normalnie wszyscy zostawiają w śniegu, łącznie z robotami i sobie możesz, wiesz, też za kimś pobiegać po tych śladach, albo no ogólnie są widać, widać, gdzie są walki toczone, jak jest wydeptane, wiesz, w tym śniegu całe, całe jakieś tam... No dużo tych śladów powiedzmy. Nie no, to fa fajny, fajny element, no, że są takie ślady wiesz w dużej ilości, gdzie 40 osób biega po mapie, tak? No to jak najbardziej spoko, nie? Pomijając, czego, że te ślady zostają przez chwilkę, no ale to tam mniejsza styl. No dobra, no wiesz, no laserem też jak nic, nic się nie dzieje, jak strzelasz po śniegu, chociaż powinno się topić od razu wszystko i, i wiesz, i wypalać. Nie tak, no, no, no, grafika jest, tak jest, jak, jak powiedziałem, no jak to dla to mnie to jest. jest rewelacyjna, Krystian mówi, że jest uboga, jest ale, ale jest znaczy, realistyczna, jest, jest, jest ładna, fajna, nie? ładna. No? A, a wracając jeszcze na sekundkę do no no. rozdzielczości, bo powiedziałaś o rozdzielczości i to takie fajne Też. coś wam powiem. Przeglądając no Boże, wiem, polskie internety natknąłem się na bardzo fajną rozmowę, gdzie użytkownicy różnych różnych platform rozmawiali ze sobą i to mniej więcej brzmiało w tym stylu. Jak ci się gra na tym PlayStation 4 w te Star Wars? A fajnie, fajnie, super, bardzo genialna gra. A tobie jak ci na tym Xboxie One gra? No fajnie, fajnie, tylko troszeczkę 7 120p, wychodzi. No i w końcu ci z Xbox One i z PlayStation 4 pytają się pc A jak wam się gra w te, w te Star Warsy eee, i oni tak między sobą? A jak to w ogóle włączyć? Jak to zrobić, żeby chodziło o więcej niż 10 klatka na sekundę? jestem zdziwiony. Wy coś słyszeliście, że, że ta beta na PC tak, tak słabo działa? Bo. Y ja, ja co, coś czytałem, że nie jest za ciekawie, ale do końca ci nie powiem. No właśnie, co, co chwilę, jeżeli ktoś mówi o Star Warsach, to na konsolach wszyscy chwalą rozgrywkę i w ogóle, a na PC tak wymieniają się, jak tą gry uruchomić, żeby ona działała, tak? Dobrze. Ja myślę, że jak zwykle, to, to jest kolejny twórca, który tak, ta, tak trochę. Tro, E, trochę olewa komputery i, i, i tu może być problem e, nie wiem Tomku, wie, wiemy jeżeli chodzi o, o kwestie grafiki to tylko o tym Xboxie słyszałem tak, że tam nie ma e, tego Full HD i, i nie wygląda to zbyt dobrze ale na dobrą e. sprawę w tej grze tego się nie zobaczy, tak, tam się tyle dzieje na ekranie że nie masz czasu liczyć kurczek pikseli, tak? tak? No. znaczy wiesz jeszcze, jeszcze w zależności w którym trybie, tak, bo jeżeli gramy ten tryb w którym faktycznie są, są te duże roboty i te x wszystkie, no to spoko, tak? Ale w tym normalnym trybie, tym pierwszym trybie, który tam masz, no to tam się aż tak dużo nie dzieje i wtedy masz czas to wszystko oglądać. Nie, ale ja, ja sobie nie wyobrażam, wiecie, szczerze mówiąc, tej. Znaczy, no, chętnie bym porównał sobie, zobaczył, jakby mi się w to grało na Xboxie. Ale, ale grając na, na plejaku, no to jednak rozdzielczość moim zdaniem dużo tutaj dawała, no bo jednak z daleka widzisz te postacie i, i wiesz tutaj. Ja czasami ginąłem od postaci, których wiesz w ogóle nie dostrzegałem, a on był przede mną, tylko gdzieś tam schowany sobie, jak kask wystawał za jakieś góry, tak? No i wiesz, jeżeli to byłby jeden piksel, a nie cztery piksele, no to, to już w ogóle nie wiem go szansy zobaczyć. Ale to jest straszny fuck up w ogóle na tej zimowej mapie, jak, jak biegają te, te ludziki w tych zimowych strojach. No to jest po prostu kaplica. Tam, się, tam wszyscy się zlewają z otoczeniem, nie? No ale to też o to chodzi też w, w pewnym sensie. Ale sposób. nie wszyscy, wiesz, bo bo yy... Imperium ma, ma białe stroje, a, a ci co się bronią to tak nie bardzo i ich widać wiesz jak na dłoni. Tak przynajmniej ja to zapamiętałem. No jest tam coś takiego. No wiem, że jak grałem jedną stroną, nie wiem czy to chyba z tym, tymi IT, it chodziliśmy razem, no to za każdym razem wygrywaliśmy, a jak byłem po przeciwnej stronie i broniłem się od tych it, -IT no to za każdym razem prze przegrywaliśmy, obojętnie, co bym zrobił. Ale to tak ca cały, internet tak mówił, że jest na tym etapie strasznie źle zbalansowana roz rozgrywka. Wiesz, jeżeli chodzi o te, tam nie wiem, mhm. zajmowanie punktów, tam bronienie tych kapsuł ratunkowych, nie, ten pierwszy tryb. To spoko, nie? I tutaj wiesz, nie było znaczenia w ogóle wiesz, w której drużynie jesteś. Normalnie raz się wygrywało, wiesz, 5 do 2, inny raz się przegrywało 3 do 1. I nie było znaczenia, wiesz, tym bardziej, że co, co jedna misja to, to na odwrót, nie? Cię tam umieszczało w jednej drużynie albo w drugiej. A, a jeżeli chodzi o, o zdobywanie właśnie HOTA, no to cały internet huczy i ja miałem takie same doświadczenia, że po prostu nie da się tego spierdolić no i oni muszą przegrać. No, no tak. Słuchajcie, jeszcze akurat a propos tej grafiki, szkoda, że, my, że mieliśmy dwie tak na dobrą sprawę podobne mapy. Myślałem, że po prostu będzie to bardziej urozmaicone jednak nie będzie i obawiam się, że te mapy nie będą jakoś super urozmaicone i tego otoczenia zbyt dużo nie będzie, ale... E, rewelacyjna muzyka, to trzeba przyznać e, no Star Wars sam w sobie ma zajebistą muzykę i no myślę, że każda gra i każdy film będzie miał muzykę tą, którą dobrze znamy, więc e, to trzeba pochwalić, e, słuchajcie mieliście okazję walczyć tymi robotami dużymi, albo, albo walczyć Dark Vaderem? Czy tam się bydło tak pcha do tych znaczników, że nie ma szans dolecieć? No i mi się udało tylko tym, tym takim stateczkiem. Od razu mówię, ja nie wiem praktycznie nic o uniwersum Star Wars, dlatego proszę mnie nie bić potem w komentarzach. No, no, no. E, może, może ci chodzić ewentualnie o tie ta, ta fight, fightery. Te albo z tymi linkami, co wyszczeliwują. Snow, Snow Spidery. E, poczekaj, to są te... Nie pamiętam. Rafałek, czy, czy wszystko ok? Ok, dobra, więc nie wiem, ale jak ogólnie? Miałeś widok ze środka, czy nie? Nawet nie wiedziałem, jak przełączyć, wiesz, bo nie, nie, nie patrzałem w opcję znaczy, sterowania. Być, być może nie ma, bo ja akurat nie udało mi się do, do, do tego do znaleźć w ogóle tego znacznika. Ale chciałem właśnie się dowiedzieć, czy, czy właśnie można się przełączyć ze środka, bo to by było bardzo fajne. A chyba widziałem na trailera, że chyba jest widok ze środka, ale nie jestem pewny. Ale jest tam fajny patent zrobiony, którego nie było powiedzmy w poprzednich, na przykład Battlefieldach. Jak właśnie latacie tymi stateczkami, czy tam z to pod, pod, pod lewym spustem, jak ciśniecie, macie takie krótkie auto namierzanie, także to bardzo, bardzo ułatwia, jeżeli chodzi o rozgrywki w powietrzu, tak? Z innymi z innymi. Strzelanie się z innymi stateczkami. To, to jest fajny patent. Tu trzeba zaznaczyć to, że tak, to mi się tak, podobało. Tak, tak, tak. tak. E, w ogóle e, e, nie widziałem jeszcze tego, co na trailerze: że te X-Wingi e, atakują tego AT-AT. E, tak, jak nie wiem, czy widzieliście ten trailer, że go. O, właśnie obkręcają tak i przewracają i go w ogóle zabijają. Nie widziałem jeszcze tego. E, pewnie da radę to zrobić. To będzie dosyć e, ciekawa opcja. E, boję się, że to właśnie będzie takie e, mało rozmaicone. Choć faktem fakt, tam będzie 8 trybów i wydaje mi się tylko 10 map, bo to jest dla mnie tylko. E, ale boję się, że trochę ta rozgrywka może być mało rozmaicona. E, tak czy siak no. no dla mnie tytuł obowiązkowy. Chciałem sobie pograć tym Dark Vaderem, ale nie dał rady. Czytaliście w ogóle, jakie on ma opcje? Co... Ja, ja widziałem, no, no. jak on biegł po mapie i tam się z Łukiem ja, ja, tak, bili, tak, to tak, było tak, fajnie. Tak. Wszyscy na chwilkę przestali się strzeleć, tylko patrzyli, jak tam pojedynek okay. między nimi był. Tak. Nie? Ale to by było spoko, a to by było akurat spoko. Tak, no, ja, jest... ja, ja się zaczęło, jak jeden z nich właśnie wygrał i po wiesz, wszyscy zaczęli nagle dalej piu, piu, piu, piu, piu między sobą. Nie? No, to tak, fa fajne tak, spot. Tak. Z tego, co wiem, to jak grasz właśnie lukiem albo e, Vaderem, to masz taką opcję, że życie ci cały czas spada e, bardzo pomału i wiem, że jak zabijesz przeciwników, to te życie ci wzrasta. No, i wiem, że ładny rozpierdziel robisz nimi, z tym, że przy większej grupie, no to nie masz szans, więc więc tyle. wiem, że są tam te moce specjalne, te rzucasz jakieś tam kule, i jakieś różne takie rzeczy, ale no nie udało mi się do tego dojść, a nie chciałem się jakoś tak mocno spinać akurat na to, żeby tym powalczyć. Tak czy siak piu, piu, piu, piu jest do, do, dobrym, w sumie mi się bardzo podobał ten tytuł. Nie wiem chłopaki, czy będziemy, będziemy razem grali, czy nie? Ja myślę, że pogram. Nie, no, Ja Tylko, bym nie, też nie pograł. Wiem, czy, nie wiem czy na premierę. No, Aha. Znaczy ty ty akurat Tomku, ty akurat Tomku chyba nie jesteś fanem w ogóle. Tomku, czy pójdziesz na Gwiezdne Wojny do kina, czy nie? Nigdy w życiu. Ja nie mówię. Star A, no tak, to... nikogo nie no, no. no. okej. Okay, okay, okay. A ty, ty Rafale do kina się wybierzesz? No okay. ja się wybiorę. To jednak jest no, coś, co no, tak. trzeba zobaczyć widzicie, widzicie, widzicie. Więc A powiedzcie, e... mi, powiedzcie mi jedną rzecz, no. bo w każdym battlefieldzie mieliście odgroma różnych pistoletów, karabinów, tak? Tam praktycznie też były małe różnice, ale zawsze ktoś coś dla siebie znalazł. Jak tu będzie się to różniło? Będzie szybciej, wolniej ten piu-piu wylatywał? Czy, czy, czy są jakieś w ogóle z uniwersum Star Warsów jakieś różne karabiny, czy jak to wygląda? Znaczy z tego co mi się wydaje, to ewentualnie mogą dać jakieś dodatkowe celowniki do niego, tak? To już, to już mamy tam jakąś o, opcje. Eee... No to tam były różne, Kurde, były różne. Były różne, były różne. No bo ale właśnie, ja to... właśnie do tego biję, że, że odblokowałem parę tych innych pistoletów, karabinów i praktycznie różnicy między nimi żadnej nie widziałem i strzelałem się tym pierwszym podstawowym karabinkiem, który się czy tam pistoletem, który się dostaje na start i tyle. I głowy nie zaprzątałem sobie w ogóle zmianą ekwipunku nie? może wiesz, po prostu, no. jakieś statystyki. Ja do końca nie wiem, na czym to polegało. Wiem, że jak włączałem grę i biegałem sobie z pierwszym pistolecikiem, to ładowałem, powiedzmy, wiesz, trzy strzały w gościa, który stał przede mną, a on mnie mimo to zabijał, tak? I, i, i wiesz, no to nie wiem, czy miał mocniejszy karabin, czy, czy gdzieś tam celniej sobie radził, ale powiedzmy, że ginąłem szybciej niż zabijałem, tak? Potem no, ciężko stwierdzić, czy to przez odblokowanie kolejnych broni, czy przez to, że, że trochę gdzieś tam lepiej zacząłem wiesz, w to grać. No ale wydaje mi się, że no, coś te statystyki robią, tylko to nie jest gra na takim poziomie. No, to jest karżul, to jest bardzo mocny karżul moim zdaniem. No, tak nie bardzo wie. pod Call of Duty ale... potrzebnie niż Battlefield. Tak, zdecydowanie. Moim, też zdaniem, mi się, moim zdaniem, moim zdaniem, jest to beauty, tylko, tylko po prostu, wiesz, w innym klimacie, z możliwością właśnie tych y, power-upów w postaci, że wskakujesz do, do, do, do, do, jakiegoś mecha albo do samolota i to jest taki, w zasadzie to jest jedyna rzecz poza wydawcą, która y, kojarzy tą grę z battlefieldem, jak dla mnie. No i że mapy hmm. są rozległe w miarę, a nie, nie jakieś tam malutkie, nie? Tak. E, słuchajcie no Star Wars Star Wars już niedługo wychodzą bo z tego co, z, co, z tego co pamiętam to chyba w listopadzie e, wiecie co może właśnie jak tak mówicie o tym Call of Duty to właśnie może dlatego tak dobrze mi się grało w te Star Warsy, e, bo zawsze preferowałem rozgrywkę z Call of Duty niż z Battlefielda więc może dlatego mi się e, to tak przyjemnie grało no zobaczymy, myślę, że chyba po tej becie, nie wiem czy jeszcze coś o nie możemy powiedzieć, wiem, że każda postać będzie miała, miała te swoje umiejętności, tak one tam były jakieś różne, jakieś tarcze, dodatkowe granaty, z tego co pamiętam czy jakiś tam jet, jetpack przez chwilę, tak to akurat było tak w miarę standardowe, wiem, że bardzo łatwo zginąć, tam chyba dwa czy trzy strzały z piu piu i, i nie ma przeciwnika Eee, ale to akurat e, mi się zawsze podoba coś takiego, że nie trzeba walić się nie wiadomo ile w przeciwnika eee, no to chyba nie wiem czy mówimy to i o tym coś jeszcze czy chcecie coś jeszcze powiedzieć ja bym o tym tytule, dodał, czy... tak nawiązując no? do tego porównania z Call of Duty to wszystko fajnie kurde ja bym w singla pograł ja też, ja też, kurczę jakby mi dali single playera to może bym się przekonał do kurczę tych całych Star Warsów, tak samo jak było z Wiedźminem, nigdy przedtem nie grałem Wiedźmina, nie czytałem książek Wiedźmina, a dostałem Wiedźmina trójkę i po prostu no ściągnąłem w ten cały świat i klimat masakrycznie, no jakby mi dali porządnego singla w tym, w, tak jak ta gra wygląda, z taką grafiką, no to bym się bardzo cieszył, tak? No właśnie, ale tego singla niestety nie dostaniemy. Przynajmniej nie takiego, jakiego nam, jakiego no, byśmy chcieli. Z drugiej chcieli strony, wiesz, jeżeli będą mieli gotową podstawkę, no to co za problem jest potem, wiesz, coś zrobić? Może, wiesz, wyszykują coś tam akurat po siódemce. Jako DLC, nie? Wszystko, tak? Wszystko jest, wszystko jest gotowe, no? Czy jako DLC, czy jako tam jakiś, wiesz, pełnoprawny tytuł z sześcioma godzinami akcji, no, co za problem? Ale to byłby jej jakbyś wykrakał i że taka sama sytuacja z Rainbow Sixem była, nie? Że oni tak naprawdę mają single playera, ale oni wiesz, chcą podwójnie zarobić. To by było. No bo Rainbow Six 2 wychodzą, tak? Dobrze. No. A pamiętaj pamiętajcie, że już raz wykrakaliśmy, tak? Że w dodatku będą karty do gry. Co się śmieliśmy No, no nie tu, tak, tak, tak, tu, tu mają y, duże pole do popisu myślę. Nie, no wiesz, no, jeśli, trochę jeśli jednak, o... trochę jednak, oczywiście dobra, na multiplayerach, na season passach i tak dalej zarabia się mnóstwo pieniędzy i jest super, tak, ale wiesz, ileś pieniędzy kosztowało władowanie, tak jak powiedziałeś, od dawna nie było Star Warsów, tak, masz wszystko wpakowane już na konsolę, y, wszystkie modele jakieś tam istotne, no i tak naprawdę teraz, wiesz, wystarczyłoby zrobić jakieś y, mapy, tak, parę skryptów i i jazda z fabułą, no i kurczę w czym problem? Ale słuchajcie, oni ostro lecą z tą marką Star Warsami pewnie po to, żeby przygotować pod film, bo e, nawet mamy już Xbox One w zestawach e, z e, tymi wielkimi pakami wszystkich e, filmów Star Wars na Blu-rayu. Seryjnie włożone kurczę do zestawów z Xbox One, nie? Mhm. No tak, tak, tak, tak. tak. E, zobaczymy, bo w ogóle Star Wars teraz to przez najbliższe, no nie wiem, w grudniu jest premiera filmu chyba, tak? Więc od grudnia, słuchajcie, będzie takie boom na wszystko związane z Star Warsem, że będziemy po prostu przez trzy najbliższe lata żygać, bo filmy mają wychodzić co roku z tego co wiem. Więc będzie się kali, i na pewno będą dojść to w jakikolwiek sposób, nie tylko jeśli chodzi o gry. Ale o wszystko, o wszystko, o wszystko, wszystko. Więc słuchajcie, no musicie grać w Star Wars. Musicie mieć przynajmniej jedną grę Star Warsową na półce, Tomku. Ja bym chciał jak już Star Wars, to żeby Force Unleashed trzecią część mi zrobili. No for to, też. w piesze się no. naprawdę bardzo fajnie bawiłem, ale to w głównej mierze za sprawą tego silnika fizycznego, co tam można było wszystko niszczyć i wyginać. Mhm. Mm no tak. E, tak. E, dobra. E, słuchajcie, myślę, myślę, że to chyba tyle, jeśli chodzi o Star Warsy. E, no, ja jestem... E, mi się gra bardzo podobała. Może nie robi nie wiadomo jak dużego szału, ale, ale po prostu mi się to bardzo przyjemnie gra i myślę, że to z tych premier e, tegorocznych, jeśli chodzi o shootery, jest w miarę ciekawa dla mnie pozycja i myślę, że biorę, no zresztą już ją wziąłem w ciemno, myślę, że raczej dobrze zrobiłem aczkolwiek zobaczymy jak wyjdzie pełna wersja, tylko mogę się przyczepić do tych map, że jest ich trochę za mało ale, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, oczywiście season pass na start to chyba już przyzwyczajeni nas do tego twórcy, że na pewno coś takiego wyjdzie no i dobra słuchajcie, no Star Warsy Star Warsami ja ograłem Star Wars, a wie, wiemy, że ograliście beta nowego Need for Speed'a więc w sumie oddaję Wam głos i powiedzcie, jak Wam się grało w nowego NFS-a. No to ja zacznę. ja zacznę. Powiem, no to zacznę, zacznij. Zacznę i skończę od razu. Słuchajcie, powiem to tak. się zobaczy. Pierwsza godzina. Boże, jaka to jest wspaniała gra. Jak ona fantastycznie wygląda. Jazda nocą, po prostu dzięki tym wszystkim efektom świetlnym, to jest najprzyjemniejsza rzecz, którą można zrobić. Godzina druga. Te Ty to filmiki... sobie zapisałeś na kartę w przerwie pomiędzy tym? Prawa. Godzina druga to jest tak. Wow, te filmiki są fantastyczne. Za każdym razem, kiedy wchodzę do garażu, nie mogę się zorientować, kiedy kamera przechodzi na samochody i kiedy zaczyna się gra. I mogę zmienić swój samochód, tuningować I nagle wygląda po prostu fantastycznie. Te przejścia są super. Godzina trzecia. O mój Boże, kto wymyślił te drifty? Ja pierdolę, no dzięki Bogu można jeździć jeszcze do przodu na prosto i są autostrady, no bo skręcać się tym samochodem nie da. No i w tym momencie mniej więcej się przygoda kończy. No tak naprawdę grałem trochę dłużej, ale, ale to są takie główne spostrzeżenia z tej gry. Gra wygląda pięknie, jeździ się jak, jak resorakiem. No mniej więcej mając 5 lat zapierdalając podywanie, robiłem coś podobnego i wydaje mi się, że miało nawet to wtedy więcej realizmu. No tyle, tyle. Zwłaszcza jeżeli chodzi o poślizgi, no bo tak jak powiedziałem, jazda prosto jeszcze potrafi jakoś, jakoś tam powiedzmy, przy odpowiednim settingu coś przypominać sensownego. No i są, no i praktycznie są tam te to co już mówiliśmy, raz są te, te dwa modele jazdy tak naprawdę, no, tak tam prawdę. No bo możemy sobie suwaczkami poustawiać wszystko e, albo na prawą stronę, gdzie pisze napis grip, czyli przyczepność i wtedy jedziemy taką wielką e, wielką landarą, która praktycznie no, nie skręca, ona leci do przodu i koniec, albo po prostu w lewą stronę suwaczkami sobie zrobimy e, i mamy całkowicie model na drifta, gdzie po prostu muśnięcie analoga na padzie no to w prowadzę samochód w takiego drifta, no, nie podoba mi się to strasznie. No, kurczę jest tak ciężki, ciężki ten model jazdy do zgryzienia przeze mnie, że szczególnie, szczególnie że grając w taką Forzę czy Project Cars czy, czy w inne jeszcze racerki bardzo, bardzo szybko łapie się tą fizykę. Tak? Model jazdy jak auto zachowuje się, a tutaj no, kurczę, no to jest po prostu no, drewno. tak? No. Słuchajcie, ale tak jeżeli chodzi o, o te ustawienia to no prawda jest taka, że faktycznie jest na górze jeden główny suwak, który przesuwasz w lewo albo w prawo, i on wiesz, w lewo daje na, na drifty w prawo na grip. Ok, ale pod nim masz, że nie wiem, tam, z 10 powiedzmy, innych suwaczków, yy, które ustawiają dokładnie to samo, tylko, że możesz każdy ustawić oddzielnie. tak? Również w lewo to jest na drifty, w prawo na grip. I to są jakieś tam ustawienia związane wiesz, z kątem pochylenia kół, w lewo, w prawo, czy, czy coś w tym stylu. Balans na hamulcu, balans na hamulcu ręcznym, reakcja tam na gaz, na coś jeszcze i tak dalej. No i czegoś takiego jest, przedtem nie było, nie? Nie? nie, no Było wcześniej, tylko nie w taki sposób. No bo było Nie na taką skalę było też sporo suwaczków. Mogłeś sobie ustawić jakiś tam chyba z tego, co pamiętam, balans hamowania, mogłeś sobie mapę ECU ustawić, komputerka zależnie, czy, czy chcesz mieć właśnie więcej, wiesz, momentu na początku, wiesz, lepsze przyspieszenie, czy, czy większą prędkość maksymalną I, i to było, wiesz, faktycznie te efekty widać w jakimś pozytywnym tonie, tak? Pamiętam, że naprawdę tymi ustawieniami można było dużo zrobić i wiesz, to nie zmieniało modelu jazdy w taki sposób, że że przesiadasz się, nie wiem, z, yy, z kolejki górskiej na, na samochodzik, z kolei wiesz, który obok stoi, jeździ po tej płycie taki z przednim kółkiem obrotowym, tylko yy, faktycznie mogłeś zachować wszystkie dobre cechy tego samochodu, a powiedzmy, no, zmienić jakąś, jakiś drobny element, którego ci brakowało, nie? Yy, ja próbowałem tutaj się pobawić, wiesz, nie tym głównym suwakiem, tylko właśnie. Yy, Trochę, trochę dopasować się tymi pojedynczymi, no ale jakoś szałowego efektu nie osiągnąłem niestety. Trochę, trochę, trochę szkoda, no, no bo te drifty są straszne. To jest, wiecie, to, to jest coś takiego po prostu, że leć na zakręt pełną pizdą, w odpowiednim momencie wciśnij hamulec, resztę oglądaj. Resztę nie graj, resztę oglądaj, jak on za kurwiście, idzie bokiem, kamera ci pokaże go z pięknej perspektywy. Po prostu jak sypiesz wirna maskę przeciwnika, wiesz, poszedłeś bokiem dobra i dalej do następnego zakrętu jedź. Ty tam nie grasz. On wiesz, masz wcisnąć hamulec, puścić go w poślizki, wiesz, i kałabanga nie, do przodu. No i kontry są automatyczne praktycznie. Ty, ty nie musisz nic klikać analogiem, bo wszystko jest automatycznie. Sam, same koła ci się ustawiają pod optymalny kąt jazdy. tak? No. To też strasznie drażni. A, a pamiętam jak w Ronde dwójce, gdzie, gdzie te drifty ostatnim razem były tak, znaczy nie ostatnim razem, bo bo jeszcze później były inne części, ale powiedzmy mi się podobały jak były tam zorganizowane, bo bo takie były dosyć naturalne, że faktycznie musiałeś tymi kołami przednimi przede wszystkim w lewo w prawo i wiesz, dawkowaniem gazu dosyć mocno popracować samochód trochę, no, trochę się zachowywał wtedy jak wiesz, na, na lodowisku, no bo to specjalnie na tych niby parkingach były e, te specjalne tory do driftów, ale wiesz, no tam w kółko pracowałeś, tak, lewo, prawo, wiesz, milimetr tutaj, wiesz, żeby przy bajce pójść, a tutaj nie ma czegoś takiego, wiesz, raz go pierdolnąć bokiem i wiesz i, i na kurwie, gaz trzymać do końca, tylko nie puszczaj przypadkiem, bo polecisz na bandę, wiesz, gaz do dechy, nie, to jest podstawowa zasada. No, no nie no ma, w ogóle nie ma. W, celo, w celować zakręt to jest też sztuka, no bo ja na przykład albo przestrzeliwałem zakręt i leciałem na bandę, albo po prostu waliłem w słup przed zakrętem, no no to nie, ja wciskałem hamulec i ale na początku też tak miałem, jak próbowałem iść jak normalny kierowca, jak próbowałem trafić w ten zakręt, tak? jak zacząłem no zapierdaneć... musisz się oduczyć wszystkich naturalnych odruchów, jak jeździsz na co dzień, czy tam szybciej, czy tam powiedzmy sobie w zimę się bawisz na parkingu, w te, przed Tesco jak to każdy robi, tak, ale praktycznie no musisz zapomnieć podstaw, podstawy jeżdżenia samochodem w tej grze no dokładnie, ja już tu mówiłem chłopakom wcześniej, ja od 10 lat jeżdżę autami z napędem na tył tylko i wyłącznie, założenie kontro to jest, wiecie, no, odruch, tak sam jak podpalenie papierosa albo cokolwiek, nie wiem, innego I, i zapięcie rozporka, i można to robić, również nie robiąc sobie krzywdy, tak? Jeżeli jesteś tego nauczony, tak? Nie mówię, że jestem drifterem jakimś zawodowym, ale, ale po prostu, no, jeżdżąc w zimę, no, uczysz się takich rzeczy. A tutaj kompletnie kompletnie po prostu nie wyobrażam sobie tego. Kurczę, no tak praktycznie najważniejsza rzecz w grze wyścigowej leży jak dla mnie. No leży i, i kwiczy i kurczę, jak oni czegoś drastycznego w tym nie zmienią, no to naprawdę ja się od tej gry odbiję, a nie chciałbym tego zrobić, bo, bo wszystko dookoła tego jednego motywu jest jak dla mnie bardzo dobre, a nawet podchodzące pod genialne. Jak na przykład powiedzmy sobie no grafika, ty ty to rafow w skrócie powiedziałeś, pierwsza godzinka fajnie, druga fajnie, ale trzeba powiedzieć, że grafika jest bardzo realistyczna. Nie, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Woda, refleksy, asfaltne, one, wszystko wygląda po prostu przecudnie, tak. No to jest, jest no ślicznie. No można to nawet podciągnąć troszeczkę pod niektóre momenty w Drive, w drive Clubie, mimo że Drive Club i tak to jest liga, pierwsza liga sama w sobie, ale No, Need for Speed jak dla mnie bardzo się. Zbliża do, do tego poziomu graficznego i co też jest, jak dla mnie, bardzo fajną rzeczą, to jest połączenie tych filmików kręconych z żywymi aktorami, właśnie z grafiką komputerową, tak? Bo samochód praktycznie nie odróżnia się niczym, a samochód jest właśnie normalnie komputerowy, nie odróżnia się niczym od, od aktorów. tak no To jest tak naturalne zrobione, że, że tutaj trzeba bić brawa dla nich, no bo genialnie to zrobili. Nie no, te to, to efekty są fajne. To jest wiesz typowo zrobione na, na pokaz, ale wygląda super, bo wiesz, stoi przed tobą aktor, coś tam macha rękami, bije ci żółwika, daje ci kluczyki, czy tam mówi, wybierz sobie samochód, wiesz obracasz głowę, widzisz trzy samochody, po czym już wybierasz jeden z nich, zaczynasz go tuningować i, i nawet się nie zorientowałeś, kiedy jest przejście na grę. To poniekąd już było widać, widać w trailerze, a teraz jest zrobione nawet jeszcze lepiej, jak jest bezpośrednio w grze i naprawdę daje radę. Tam nawet jak wybierasz Trochę... części do samochodu, to w tle widać tych aktorów, jak sobie jeszcze tam łażą przez chwilkę. Nie? Dopiero potem wychodzą gdzieś poza kadr i skupiasz się całkowicie właśnie na, na tuningowaniu samochodu. No dokładnie, jest, jest fajnie to rozegrane. Trochę znaczy, no to jest fajny zabieg, no bo oni tam wiesz dzięki temu, powiedzmy, że mają prawdziwych aktorów, a nie jakieś tam kilka modeli to, to jakoś wiesz wydaje mi się, że trochę mimo wszystko lepiej i naturalniej może to nie jest jakaś wiesz fantastyczna gra aktorska, ale też nie jest wiesz to to na poziomie filmików z red alerta nie. Umówmy się, że nie, nie ma naj, nie odbijasz się od tego. znaczy ja się odbijam dlatego, że to nie są moje klimaty, że tam wiesz chodzą sobie wiesz wystaje im tam widelec z głowy albo jakaś czapka inna tam przekrzywiona wiesz, taki, taki klimat trochę na siłę, wiesz, młodzieżowy fantastyczny, taki w Tokio drifter było podobnie, taki wiesz, taki wszyscy są fajni, piękni i się ścigają. Nie, nie ma nic innego na tym świecie, wiesz, Po prostu uliczki No to się wiesz, to tak nie? kiszowato wygląda, ale mi to ta toś praktycznie nie przeszkadzała, bo bardzo pasowała do całego tego klimatu. Tak no po prostu jest to tak jak powinno być jak dla mnie. No nie razi ta gra aktorska, szczególnie że, że tak jak nie wiem czy to powiedzieliśmy, że my praktycznie wszystkie sceny widzimy praktycznie tak, jakbyśmy stali przed tymi aktorami, tak? Cała, cała, cała kamera jest z widoku z oczu bohatera, więc jak na przykład przechyla szklankę, to zasłania nam, e, tak jakbyśmy na żywo sobie zasłaniali pole widzenia, no to fajnie wszystko wygląda. I imersja jest nawet głębsza, bo, bo, bo nawet nie wybierasz sobie żadnych dialogów, tylko sam możesz gadać do telewizora, żeby, żeby po prostu nawiązać jakiś kontakt głębszy, fabułę zbudować i tak dalej z tymi postaciami, bo, bo oni są na to gotowi, oni są bardzo otwarci na ciebie, wiesz, praktycznie od razu po 5 minutach po pierwszym pościgu policyjnym, wiesz, zapraszają Cię do Ciebie, 10 minut później Ci dają pierwszy samochód, no kurwa, rodzina jak znalazł, nie, wiesz. Nie, nie, no, ja się chyba na złym do wychowałem, bo u mnie tak nie ma, trzeba fajne samochody tu jeżdżą, No, no, co prawda tam, wiesz, no nie, nie, nie, nie, dali za dobrego tego wyboru pierwszego, aczkolwiek też był dziwny, bo wiesz, no, postawili Hondę Cywiki i Mustanga, co prawda tego brzydszego, ale jednak, no i wiesz, wybieraj. No, oczywiście, każdy wybierał Mustanga, tam te dwa, obok to podejrzewał. Że były tylko dla picu i nie miały silnika w środku. No ale okej. Okay. A ty co wybrałeś? jak jako ci się pierwszy? podobało? Wiesz co, że nawet już nie pamiętam? złapałeś mnie ale naprawdę nie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć no kucze miał cztery koła kawa ale, ale co to było no nie wiem nie wiem chyba to był jakiś Nissan bo wziąłem go sobie żeby a, właśnie a był, był 200SX e... no czy tam 240 tak to, to był, pewnie no. go wziąłem żeby właśnie sobie driftować i kucze co tam model, model jazdy ze mną zrobi to już to, to już, już, już pada już już zbierałem skręcałem porzucaniu tak e, ale powiedz mi inną sprawę bo wielu ludzi narzekało na połączenie z innymi graczami bo kucze coś mi się wydaje nie wiem Albo mi ta informacja umknęła, albo nie, nie zagłębiałem się, ale ten Need for Speed chyba to jest Always On, tak? czyli zawsze podłączony pod internet, żeby w niego grać. Tak, ale ja byłem offline. Czyli można grać offline, czyli nie musisz być podłączony. Tak, ale ja byłem offline w sensie, wiesz, że, że, że nie mam plusa i byłem odłączony od, od netu. Nie grałem w multi. Nie, nie, nie, nie, nie. Czyli po prostu z innymi nie grałeś tutaj. No, a mi się właśnie udało połączyć. raczej połączyć, oni no pewnie na mój serwer, czyli jak to tam jest zrobione, chodziło o to, że jeździłem na mapie z innymi i z innymi graczami I, i co mnie boli, to kurczę, jak dołączają się do ciebie ludzie, to jest praktycznie w każdej grze, ale jak się dołączają w tym nitworspidzie do ciebie inni ludzie, to ci tak psują tą imersję, o której gadaliśmy, bo od razu zaczynają w ciebie wjeżdżać, wiesz, zderzają się z tobą, kręcą te bączki, no bo po prostu przeszkadzają tobie i co najgorsze nie ma żadnej interakcji między nimi, nie ma jakiegoś, wiesz, do wyboru haseł, cześć, przywitaj się, albo tak jak na przykład jest to w Rocket League, tak, pod pod krzyżakiem macie macie macie różne takie krótkie hasełka, no i praktycznie interakcja z tymi innymi graczami, co to, to, to wiecie, no, sprowadza się do tego, że ja od nich uciekałem, żeby migry nie psuli. Nie? A zauważyłeś, że tam masz... Yy, znaczy na pewno zauważyłeś, bo, bo, bo inaczej to byś rzucił padem w kąt. Tam specjalnie jest dedykowany przycisk L1 do odbierania telefonu. I non-stop, na kur, wiesz chcesz wyjść oh, yes. z garażu, dzwoni telefon. Wychodzisz z garażu, dzwoni telefon. Wyjeżdżasz za pierwsze skrzyżowanie, dzwoni telefon. I to wiesz, już nawet nie zrobili tak, że ci jakiś tam, wiesz, cichutko pipnie pager czy coś w tym stylu. Perfidnie napierdala ci wibrator, wiesz w dupie kurwa, że po prostu odbierz mnie, odbierz mnie, po prostu ten dźwięk wiesz wibry, kurde, leżącej na gdzieś tam na, na schowku, na desce rozdzielczej i wiesz, i odbierz. No ale, ten ale, ale, słuchaj, to jest tak realistyczny dźwięk, że w pewnym momencie spojrzano mój telefon, czy no, wiesz czy nie tak, wibruje, bo Tak, kurczę, no to, ty jest to, tak, bzzz. Faktycznie, no ale to wiesz, to wkurza. Ale teraz pomyśl sobie, no dobra, no ale przynajmniej się w miarę ten telefon, wiesz, realistycznie odbierało, nie było to takie bzdurne, że wiesz, że musisz przerwać jazdę i powiedzmy, otworzyć jakiś kurde tekst do przeczytania, tak jak bywało kiedyś. No więc y, nawet się cieszyłem z tego, y, że to wszystko było fajnie nagrane i, i mogłeś sobie odebrać ten telefon, odrzucić, olać i tak dalej jednym przyciskiem bez jakiegoś kombinowania. Y, a czemu by nie zrobić takiego? Połączenia, wiesz, że jak jesteś obok tego gracza, powiedzmy, nie wiem, chcecie się pościgać i jesteś blisko niego, to wciskasz reliernie i dzwonisz do hama i go tam, wiesz. Mówisz mu, że no, jego no, matka jest, że jego matka rzeczy. jest tłusta i spierdalasz, powiedzmy, i on cię goni wtedy, nie? I hmm, to, wiesz, no. a to praktycznie te wiesz, te komunikaty te dzwonienie do ciebie, to, to praktycznie takie pitu pitu Tam żadnych informacji konkretnych nie ma, tylko to jest takie gadanie o, o, o niczym praktycznie wiesz. To no, tak, on, tak. żeby ja tak, z... ciszy nie było, no. Ale co innego, muzyka. Muzyka jest bardzo się fajna powiem, i, no, I, i kurczę, się ślicz... ślicznie w klimacie wbija. Jest naprawdę nastraja do takiego czegoś, żeby sobie po prostu tak powolutku patrolować po tym mieście, tak w rytm muzyki, kurczę, no, Jeżeli chodzi o od strony udźwiękowienia muzycznej, no to jest bardzo dobrze, bo, bo te silniki, tłumiki to pięknie, basowo ryczy, Kucze, no słychać jak ci tam e, zawór upustowywali. wali, no kucze, fajnie to, fajnie, fajnie. Strona muzyczna i... jest śliczna. Powiem tak, z uwagi na dźwięki właśnie silników, to, to nawet y, gdzieś tam tuningując y, pierwszego Mustanga była decyzja, czy, czy turbosprężarka, czy kompresor i... Od razu się zdecydowałem na kompresor, bo wiedziałem, że to będzie pięknie brzmiało już już po tym, co mi wcześniejsze jakby chwile z grą pokazały i nie pomyliłem się i kompresor jak najbardziej daje radę. A jeżeli chodzi o muzykę, no to ja się nastawiłem na betę, przygotowując sobie nawet taką listę na Spotify, trochę, trochę pościąganą właśnie z starego undergrounda czy, czy tego typu kawałków w tamtym klimacie, żeby sobie trochę wiesz tak czuć się bardziej powiedzmy odświeżyć, ale nie włączyłem jej, bo naprawdę mi tutaj gra, znaczy muzyka w grze dawała naprawdę frajdę, trzymała mnie w zasadzie przy niej trochę dłużej. No, czyli praktycznie warstwa muzyczna, oprawa graficzna, klimat, to wszystko jak dla mnie jest na bardzo wysokim poziomie. Widać, że, że ta przerwa pomiędzy kolejnymi odsłonami Need Speed'ów bardzo dobrze zrobiła tej części. Ale jeżeli oni nie zrobią czegoś z tym modelem jazdy, to ja wysiadam. Ja dziękuję, trzaskam drzwiami, włączam autoalarm i idę sobie nie? jak najdalej od tego samochodu. Z, te, z tego co wiem, to już nic nie zrobią, ponieważ ogrywaliście betę, więc beta to jest prawie ostatnia prosta. To raz. A dwa, że słuchajcie, bo rozmawialiście o tym internecie. Eee, już tej bety nie ma chyba, tak? Już, nie, nie, nie, ona była się. tylko przez 3 dni zamknięta, wiesz. No właśnie, eee, szkoda, bo właśnie z tym Need for Speedem była taka opcja, że podobno on potrzebuje internetu w ogóle, żeby grać w niego. I. No właśnie o to się skoda, pytałem, Tak, bo tak, coś tak, się tak. Tam... Tylko, że e, on ci powiedział, że grał offline, ale może był po prostu podłączony nie, ja byłem podłączony Ta. do internetu. I właśnie trzeba było. Ja nie mam plusa. Trze trze ja wiem, no nie mam tak, plusa. tak, tak, ale to akurat nie o to mi chodzi. Trzeba było przetestować w ogóle odłączyć się od internetu i zobaczyć, czy da się odpalić Nizor Spida. Znaczy, bo... Wydaje mi się, że Beta by tego nie umożliwiała, bo tam ona od razu się łączyła z serwerami, no i i chyba no. wymagała jakiejś weryfikacji albo tam czegoś. I właśnie podobno taka ma być pewna wersja, że bez, bez internetu w ogóle nie, jej nie odpalimy. I właśnie jestem ciekaw, czy faktycznie tak jest, więc szkoda, że wam się. To, to jest bardzo prawdopodobne, wiesz, bo tutaj na każdym kroku masz, wiesz, taki typowy klimat, nie wiem, no, dzisiejszego nastolatka, bym powiedział, tak? Nawet, nawet kiedy masz ekrany, jakieś loading i standardem jest to, że oczywiście ci się wyświetlają wtedy jakieś podpowiedzi, zresztą to jest bardzo dobry trend, który już od lat jest w grach i spoko, przynajmniej się nie nudzisz, tylko coś się dowiesz czasem ciekawego, no to tutaj ci się wyświetlają tweety. No. Z poradami, tak? No i to wiesz, dalej. Widzisz te wszystkie, wiesz, czasy kumpla, czasy na świecie. Coś tam tak, albo tutaj, wiesz, warto naciskać gaz, zapierdalając bokiem, nie, wiesz, takie porady, nie, czy coś takiego. Nigdy nie puszczaj gazu, wiesz, gaz zawsze na pełnej kurwy, wiesz, takie tam ci wyświetlają porady, nie? Wszystkie te same w zasadzie. E no, ale nie wiem, czy to połączy. Znaczy, no, ale co z tego, jak to te połączenie do sieci, no, będzie nawet wymagane? Nie, no, no, no tak, to jest tylko i. No, tylko, no, to wiesz, nie czym City? Tak, tak, tylko że y, jestem po prostu ciekaw, czy to będzie taka właśnie konsolowa gra, która po prostu, wiesz, no, grasz singla i musisz mieć połączenie z internetem, no bo inaczej w ogóle nie pograsz tego single'a i właśnie wiesz, tego oni, byłem ciekaw. Oni już wcześniej chcieli coś takiego zrobić. Ja wiem, wiem, że, wiem, wiesz, wiem, wiem, wiem, oczywiście. Chodzi o to, że ty grasz, a tu ci nagle wpada, wiesz, Twitter, że e, kumpel cię pobił albo właśnie wjechał do twojego miasta. No nie? ale przecież macie to w każdym Need for Speedzie, jaki był teraz. W tym Rivalsach macie to samo zrobione. Też macie macie mm, też te połączenie przez internet, że wszyscy grają razem z tobą niby w single, ale wszyscy razem się ścigacie i macie, macie, nie wiem jak to się teraz już nazywa, że zapomniałem całkowicie, to, że kiedy ktoś pobije twój czas, to od razu wali wam przez cały ekran, ej on pobił twój czas, czy chcesz się z nim ścigać, wyzywasz go i w ogóle, no to już było, tylko A, tak, tak. No, no. Jeżeli, jeżeli oni w tej części zrobią, że nie zagrasz w grę bez połączenia z internetem, no to jest kaplica jak dla mnie, bo ja chcę w tą grę grać, samemu, ale ścigać się z innymi ludźmi. Jeżeli będę chciał się z innymi ludźmi ścigać to wejdę w stosowne menu, kliknę stosowny guzik, połączę się z stosownymi ludźmi i pojeżdżę sobie wyścig przez internet. Wreszcie, ja te, do reszty ja, do zabawy ja tego kompletnie nie potrzebuję. Nie potrzebuję, żeby mi tam ludzie wiesz walili we mnie jak distraction Derby czy jakiś inny tam Wrack Race, mm -hmm. jak ja sobie chcę po prostu klimatycznie pojeździć po mieście. A takie sytuacje właśnie miałem i dlatego jak mówiłem, uciekałem od nich jak najszybciej. Nie? Hmm. No tak. Eee, dobra, to ja tylko tyle chciałem. Jeżeli chcecie kontynuować dalej, to możecie kontynuować. Znaczy ja praktycznie jedną rzecz tylko powiem, że podziękuję, chciałbym podziękować za Kodzik, który dostałem od, od jednego użytkownika na, na forum. Chyba to była rozgrywka, już tam powiedzmy dobra, reklama niech poleci, ale za kodzik bardzo dziękuję. Jeżeli to słuchasz, no to chodzi o ciebie i bo bez ciebie byśmy tutaj nie rozmawiali o tym. O. Znaczy o. ja bym se monolog prowadził. Wy film, ja bym sobie doskonale poradził, słuchajcie. No, no, no, no. E, powiem jeszcze jedna rzecz. Pamiętam, że, że wspominaliśmy o tym wcześniej, że, że nas to obydwu poirytowało. Słuchajcie, zarówno hmm. MAPA która jest mała i niewyraźna gdzieś tam na jakiś jasno błękitny kolorek pomalowana jak i strzałki, które są na ziemi prowadzące cię wiesz, w kierunku w którym masz pojechać są po prostu dla mnie przynajmniej beznadziejne i tyle razy wylądowałem na ścianie na pełnej yy, pełną prędkością lecąc bo po prostu strzałka była gdzieś tam niewyraźnie i wiesz nie było do końca wiadomo gdzie jechać no, zwłaszcza no, no musi być wyraźnie w takiej grze no kurczę GPS Jesteś no ale zobaczcie, no to... Rafał mówi, że ma, że ma mini mapę, która pokazuje gdzie ma jechać, ma ulice ze znakami, które też pokazują gdzie ma jechać, ma tą strzałkę niebieską na asfalcie, która się pokazuje, dynamicznie zmienia i tak wali w bandę, no to byście pomyśleli sobie, że jakiś cielak, tak? Ja też bym pomyślał tak, tylko, że kurde ja robiłem dosłownie to samo. Też leciałem, miałem tyle wskaźników, gdzie mam skręcić jebs w mur. No No jest. po no, prostu tam nic nie widać jest, jest słabo, jest trochę za dużo tych filtrów i, i szczerze mówiąc tam szukałem w opcjach, bo y, w undergroundzie to była tam na pececie co prawda grałem, ale zawsze wyłączałem tam ze dwa filtry żeby ta grafika była bardziej ostra bez tych takich rozmyć hamskich mnie one osobiście zawsze denerwowały y, no tutaj chyba raczej nie będziemy mieli zbyt wiele możliwości, chyba że tam koledzy po PC-tach. E, e, no, trochę, trochę może być szkoda, bo, bo jednak wolę, jak jest tak trochę bardziej sterylnie, no, a, a z drugiej strony miło jest polatać po mieście, a nie tylko po torach, tak jak nie wiem, w jakimś gran turizmu. E, tylko, że no fajnie byłoby, żeby było coś widać w tym mieście. No, bo w tym momencie to najlepiej się jeździło na serpentynach górskich, które miały tylko jedną drogę, tak, i wtedy doskonale widziałeś, gdzie masz jechać. No, ale, yy, ale lecąc przez miasto, no niestety trochę, trochę tego zabrakło. No, chyba, że faktycznie, no, po iluś tam godzinach to się zmieni. Jak już wiesz, dobrze znasz miasto i yy, wiesz doskonale, jaki zakręt jest za tym budynkiem wysokim, powiedzmy, nie? Albo które No fajnie dyklari, tutaj te tymi. Tymi, fajnymi, fajnie, tymi wszystkimi filtrami zakryli, zakamuflowali takie, wiesz, poczucie prędkości, bo, bo, lecisz, masz na liczniku te 230, 240, ale tak patrzysz przed siebie i widzisz, że ty po, po prostu tak, no nie wiem, no, z 60, 100 na godzinę maksymalnie lecisz, takie jest poczucie prędkości, ale filtry, te blury, ten deszcz, który leci w stronę ekranu, to ci tak kamufluje, że ty myślisz, że ty jedziesz 500 na godzinę, tak? Takie jest złudne z, z, uczucie zrobione. No. Ale wiesz, no, no to wszystko jest filmowe, tak? Kamera, oprócz tego, że wiesz, że przy driftach ci wiesz, samochód wyrzuca na prawą stronę, a tobie pokazuje, wiesz, go centralnie od boku, jak on pięknie wiesz, leci bokiem, to jest wiesz, jeden temat. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak staniesz w miejscu i będziesz palił kapcia, no to tam będzie się cały ekran trząsł i palisz kapcia i spokojnie. Ale jeżeli staniesz, na przykład mi się tak zdarzyło, że stanąłem na poboczu, chyba na jakimś błocie tylnymi kołami. No ja jak tam spaliłem kapcia to się zrobiły nagle wiesz ujęcie centralnie na koło i po prostu pokazywane jak wiesz y pali gumę na bocie, tryska błotem spotkuj i tak dalej. No wiesz, no. Tak, to, to te kamery bardzo fajnie są zrobione, bo nawet jak właśnie kręcisz bączki, to kamera też w pewnym momencie się tak jakby kładzie na ziemi i pokazuje ci całą scenę, tak wiesz, w majestaty, majestatyczny tak, sposób. Tak, tak. Te dynamiczne kamery są fajne i troszeczkę, troszeczkę je ukrócili, nie tak jak na pierwszych materiałach pokazywania, że praktycznie samochód pół, pół ekranu zajmuje podczas pokonywania zakrętu. Tutaj jakoś to mniej więcej stonowali. Ale, ale na też... driftach, na driftach. On, jak tak, lecisz driftem, tak. to on ci wychyla się, a jak lecisz normalnie, to jest spoko. Nie? Tak, jest fajnie dynamiczna kamera. która. Ja bym chciał taki patent, żeby więcej gier z niego korzystała, bo ona w sposób dynamiczny zmienia to, co ci pokazuje. Tak jak właśnie mówiłeś o tym kole na błocie, no to kamera całkowicie idzie i widzimy tylko koło, fajnie to wygląda, ale jak komuś to nie mhm. pasuje, to na szczęście klika guzik, przełącza na inną kamerę i dziękuję. Tak? No To, to, to, to poprawili tak? w stosunku do tych pierwszych materiałów, jakie widzieliśmy. A co co sądzisz o tym, że zrobili sobie, no bo dobra, mamy, mamy w PlayStation 4 yy, przycisk share, możemy sobie zrobić zrzut ekranu, to oczywiście działa z jakimś tam opóźnieniem itd., tak itd., tak a tu mamy tryb foto, oczywiście z lajkami i ocenianiem wewnątrz gry, czyli wszystkie sobie można tam, wiesz, robić społeczność, albumy i tak dalej i wszyscy będą się mogli wzajemnie podniecać tymi zdjęciami, a zdjęcia od razu robisz pod R3, tak? Czyli byle kliknięcie. Na początku nie wiedziałem od czego jest i nacykałem z 50 fotek. Ja tak samo może... klikałem R3 i tylko snapshoty się robił. Zas zastanawiałem się może on, <laughs> on światła włączy, czy, czy coś tak. takiego będzie można zrobić, wiesz, nie tak się bawiłem, wiesz, no na nacykał tych, tych screenów. No spoko, nie? No fajnie, bo to masz wiesz, zawsze pod ręką i możesz w naprawdę fajnym ujęciu zrobić to zdjęcie. No. To chociaż to ja bym wolał, kruszny. ja bym wolał chociaż ten tryb, tryb kamerzysty bardziej taki, jak jest w Mad Maxie, w Infimesy czy w Forzie, taki, że wchodzisz w ten tryb, ustawiasz sobie kamerę, sobie kamerę indywidualnie, jak chcesz, nakładasz filtry, bardziej chyba taki. Ale to wiesz, tryb to nie niewykluczone, że go nie będzie taki, wiesz, no, czy, czy w Gran Turismo. No, no, możliwe tam, zrobią, no. nie, bo taki to jest trend teraz i w sumie Był, ja nie umiem robić nic na tak, żywo, to. Przecież nawet chyba w tym wchod pierwszy był taki tryb fotograficzny z tego co A pamiętaj, nie pamiętam. Nie pamiętam. Było chyba, bo, bo gdzieś to mam jeszcze na półce i kojarzę, że robiliśmy tam zdjęcia. Ale, ale, ale, ale, ale właśnie. Mocno, mocno gra jest widać nastawiona jeszcze bardziej na społecznościówkę i myślę, że to już nie jest gra dla nas panowie. No ja my chyba musimy odkopać jakieś stare, wiecie. Ja jak Tomek mi mówił o tym modelu Jazdy i ja widziałem na trailerach, że ten model Jazdy coś jest nie tak z nim i mi się na pierwszy rzut oka nie podobał aczkolwiek poprzednim Need for Speed się bawiłem się bardzo dobrze i akurat tamten mi odpowiadał to już zauważyłem, że coś jest nie tak Tomek to potwierdzi więc no, w tym roku Need for Speed jednak nie kupię, poczekam na kolejną część a wszyscy liczą, że to właśnie będzie taki dobry powrót do undergrounda a jednak okazuje się, że może jakąś tam tą stylistyką i tym wszystkim co jest naokoło wyścigów tak, ale same wyścigi to już kompletnie nie. No dobra, a spróbujcie mi powiedzieć, znaczy odpowiedzieć na takie pytanie, eee, okazuje się, że mamy bardzo dużo, ja tam gdzieś coś czytałem ostatnio, nie będę się powoływał na źródło, ale że bardzo dużo osób, które kupiło PlayStation 4, chociażby wcześniej nie miało żadnej konsoli, to a propos chyba serii Uncharted, że tam nie wiem... 70% czy tam ileś posiadaczy PS4 nie grało nigdy w żadne no łączach. No tak, tak, tak, tak, słyszałem. No. Eee, no to takie osoby trudno stwierdzić, żeby też w undergrounda grały albo w jakieś te inne Need na potęgę. I co myślicie o tym, żeby im się ten Need Speed spodobał, tak? Dla takiego kogoś, kto jest nowy w branży? No, kompletnie nowy. Je jeżeli ma, dajmy na to, 16 lat, to myślę, że tak. Ale myślę, nie ma prawa jazdy. Nie ma prawa jazdy, nie no ale nie, nie oszukujmy się, no. Dla mnie nitwo speed. Nie można tak mówić, nie można mnie... aż tak mówić. No kurcze, to, to wszystko jest fajne, oprócz tego modelu jazdy. No to, to, na, to najważniejsze rzecz Mój to mek, przypadek, to to o mój przypadek, rzecz, na przykład. Może ktoś inny na przykład ym, odnajdzie się w tym i będzie się genialnie bawić, bo gra daje naprawdę duże możliwości tuningu, ogólnie zabawy i imersji w tym całym świecie nielegalnych wyścigów, ale ja się nie mogę odnaleźć z tym modelem jazdy po prostu, bo jeżdżę na co dzień, jeżdżę w grach wyścigowych, symulacyjnych bardziej i ja się w tym nie odnajduję, ale na pewno ta gra znajdzie dużo odbiorców i jeszcze ten fakt, że po prostu rok temu tego Need for nie było, tak? więc na pewno ludzie go pokupują, a może za dwa tygodnie po, po premierze będą używki chodzić, więc wiesz, no, różnie, no. Chodzi głównie i wyłącznie o markę. E, no, niestety Need for Speed się sprzeda, no bo jest, jest Need for Speedem. E, dobra, słuchajcie chłopaki, czy jeszcze mówimy coś o Need for Speedzie, czy zamykamy tematy i jedziemy dalej? No ja powiem, że powodzenia tam jej i ogólnie jestem jak najbardziej na tak i chętnie kupię i będę w to grał, aż mi wszystkie koła odpadną. Tylko nie wiem, czy na premierę, mm. czy za trzy lata. Tomek? Czy mm. założeniu, że nie zmienia się model jazdy? Bo się nie zmieni model jazdy, sorry? To jednego dnia, któregoś zimowego. O, do, do, dnia... Dostaniesz promkę i sobie pograsz. dobra, dobra, okej. Okay. Nie, usiądę na spokojnie, naleję sobie drinka, wypiję tego drinka. Dwa razy wzdechnę i spróbuję jeszcze raz podejść do, tej, do, do, tego, do tego modelu jazdy. Jak się nie przekonam, no to trudno. Jak się przekonam, Ty, kurwa, no to... A może to jest rozwiązanie, jakby tam po prostu <śmiech> Nie ja wiem. Ja w sumie mi, grałem mi trochę leci może, dlatego się, może dlatego mi się bardziej podobało, bo ja w sumie grałem trochę wstawiony. Nie, no tak na serio to mówię. Jeszcze, jeszcze zrobię jedno, jedno podejście do tej gry, jak już wyjdzie premierowa wersja, bo no bo bety nie włączymy już teraz. I jeszcze raz na spokojnie spróbuję się przekonać. No zobaczymy. Tyle. Mm -hmm. Okej. Okay. No bety już raczej nie będzie, chyba dema raczej też nie będzie, więc... Ale ty będziesz miał możliwość w to pogrania, więc, e, więc sobie zobaczysz. E, dobra. E, słuchajcie, no to, to tyle macie naszych opinii o najnowszych betach e, tytułów, które e, wychodziły. E, słuchajcie, e, jeszcze ja chciałbym na koniec coś powiedzieć, e, coś takiego e, małego. Słuchajcie, dawno nie było, dawno nie, nie hejtowałem nic, więc w tym odcinku sobie zahajtuję i to, i to dosyć ostro polecę. No bo Activision z Guitar Hero Live to, to w ogóle, moim zdaniem, słuchajcie, rozwaliło system. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ja też o tym nie wiedziałem, po prostu przeczytałem i wiem i wow. Wyobraźcie sobie, że Activision wymyśliło sobie taką opcję, żeby, żeby wypuścić Guitar Hero Live demo i teraz tak, jeżeli kiedykolwiek graliście w Guitar Hero e, 3 które, które było na e, PS3 c, e, można było sobie grać nie trzeba było mieć kontrolera, można było mieć pada więc można, sobie, mo, można było sobie pograć na, na tym padzie więc e, słuchajcie e, Activision wydało wy, wy, wypuściło te demo po czym po, po, nie wiem, po, pół godzinie, po pół godzinie od razu je usunęło bo cała opcja polegała na tym, żeby zagrać w tę demo, potrzeba było, potrzeba było oryginalnego kontrolera. To w ogóle dzisiaj wyszło. Eee, a żeby mieć oryginalny kontroler, trzeba kupić Guitar Hero Live, bo inne kontrolery nie działają. Więc ja nie wiem, co Activision sobie myślało, wypuszczając po prostu ten tytuł. Te demo. Ale tego kont tej gitary jeszcze na rynku? Nie, no nie, my, się nie, ma, się okupić, nie, nie ma. Nie ma, nie ma. I, słuchaj, I to dzisiaj było na pensenie. To mogę ściągnąć przez pół godziny, dajmy na to. Rozumiem, to, i szybko ciekawe, to usunę. Ciekawe jak tam premia poszła dlatego. i zróbmy demo No ale, ale to, w ogóle żeby w, w to pograć, myślisz pełną wersję z kontrolerem. No bo na padzie już nie, ma, nie będzie można w to pograć, tak? Zawsze można było, ale tym razem nie będzie można. Nie ma żadnej kompatybilności wstecz. A może jakieś intro było takie fajne, no, ciekawe, które. Wiesz, na podobno 7 giga zajmowało, więc y, chyba za, na internet to trochę za dużo. E, więc, no słuchajcie, no dla mnie to jest taki totalny fail e, Activision, które po prostu zrobiło w tym roku, no jak można w ogóle robić takie no. rzeczy, no. Więc jeżeli chcieliście, chcielibyście pograć w Guitar Hero Live e, demo, no to, no to w ogóle to jest nierealne, e, nie wiem. A ja pragnę zauważyć jedną mhm. rzecz w temacie pozostając. No. Że chociaż demo było tylko przez tam pół godziny czy 40 minut dostępne i ważyło aż 7 giga, to nigdy wcześniej byś tak szybko z PSN-a go nie ściągnął, jak teraz przy się 3 dobra. Ale tu kurczę, tu niestety zagryzam zęby i mówię, no naprawili to ściąganie. Kurde, naprawili 7 giga mi się ściąga ja, no, 13 minut. jest tutaj. trochę lepiej, jest trochę lepiej aczkolwiek powiem wam, że na przykład z aktualizacją Wiedźmina, to przesadzili trochę. widzieliście ile ten nowy papar zajmuje? no wypatrz do... Coś około 17 17 ne? giga. No słuchajcie, no 17 giga. Ja mam wrażenie, że tam jest ten dodatek cały. Musi z, być zamieszczony. Na no bo, ale, ale to też jest głupota. Dlaczego ja, który nie kupiłem tego dodatku, być może go nigdy w życiu nie kupię, mam jeszcze go ściągać. Sorry. To jest... Słuchajcie, no 17 giga to się jednak trochę ściąga. To nie jest tak, że sobie odpalasz konsolę, i, I tak, zanim ją wyłączysz, to już się, się ściągnie. Nie ma takiej opcji. a na, Ja na przykład na ogół robię tak, że nie odpalam nie, nie odpalam gry, dopóki nie ściągnie mi się aktualizacja. Mogę tak zrobić, ale na ogół tak nie robię. Czekam zawsze, aż mi się ściągnie. Więc 17 Giga to jest, jest bez sens. Fakt, fakt, ten dużo wprowadza e, ten patch, ale no, to jest przegięcie moim zdaniem delikatne. No w ogóle straszne jest to co się dzieje z tymi aktualizacjami teraz. Kurczę niedługo dojdzie do, do tego, że będą wysyłać płytki z grą tak jak Metal Solid na konsolę. Będziesz wkładał tego Blu-ray'a do swojej PlayStation tam powiedzmy 5, będzie ci 12 kilo 12 bajtów kluczyk odblokowywał pozycję w menu i reszta będzie się ściągała przez on. Ale, no zobaczycie, ale tak będzie. wiecie co, nie jest jeszcze tak, bo chyba twórcy myślą sobie znaczy nie, no to z wielu w sumie względów. Nie, no z wielu, z wielu względów akurat e, to jest dłuższy temat. Ale jednym z, ze względów e, będzie na pewno to, że twórcy myślą sobie, że niektórzy po prostu konsolowce e, dalej nie mają dostępu do internetu. E, I dlatego tak nie będzie. E, słuchajcie, e, jeszcze na zakończenie, nie zauważyłem, ale Tomek był w kinie i bardzo chciałbym usłyszeć e, jakieś tam pierwsze wrażenia z tego filmu, bo myślałem, żeby na, na, na to iść. Tomku, na czym byłeś? Byłem na Marsjaninku, czyli The Marsjan. Czyli, e, czyli i... Matt Damon znowu w kosmosie. Matt Damon i teraz słuchajcie, jak ja, ja o tym filmie nic, nic, nic, kurczę, nie wiedziałem, nic nie słyszałem, żadnej książki, która podobno jest, nie czytałem. E, wiedziałem po prostu, że ten film jest fajny, bo trafiła do mnie reklama. Reklama była ładna, więc stwierdziłem, idę do kina. I kurczę, powiedział tak, ja, ja, ja na ten film e, poszedłem z przekonaniem, że to będą losy tego, tego, tego Mata Damona z Interstellara, tak. Tam jest parę takich momentów, że po prostu myślisz, o kurczę, zaraz wyskoczy ekipa z interstellar i się dalej zacznie no, no, dziać no, akcja. Tak, tak, tak, tak, no. Ale teraz na serio, kurczę, jest to naprawdę bardzo dobry film. Ridley Scott go sobie tutaj ładnie nam zrobił i powiem wam, że ponad dwie godziny film trwał. Przez chwilę nawet się nie nudziłem. Jest to Film, powiedzmy sobie, misja na Marsa jest wszystko ładnie, fajnie. Wiatrak, gówno, pyk, rozwalenie i potem myślimy przez większość filmu, jak naprawić to, co zrobiliśmy, tak. Bardzo fajny film. Em, bardzo mam skojarzenia, jak go oglądałem z połączeniem... E, jakbyście połączyli dwa filmy. Apollo 13. Nie wiem, czy oglądaliście taki stary film no, no, z Tomem no, no, no, Hanksem. Bardzo no, fajny. No, też polecam w sumie. W porządku, e, to jakbyście połączyli te, ten film z Robinsonem Cruzo, No to macie praktycznie praktycznie tego, tego marsjaninka. E, bardzo, naprawdę bardzo fajny film, nic się nie nudziłem. Mm, czyli jest bardzo, czyli, powiedzmy, naukowy. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jednym aktorem jest on nigdy więcej? A czyli, powiedzmy, są. Nie, bo tam Tam jeszcze siedzą na Ziemi i go są słuchają. Czyli dokładnie, to w połowie filmy jest tylko jeden aktor? A Znaczy przez większość filmu masz jednego aktora, no. który cię zmienia na, na, na zmianę. Jest, jest ziemia pokazana, a potem Marsza tam się dzieje na Marcie, i tak na zmianę w kółko, w kółko. Ale, ale fajnie to się zrobione. tak film ma budżet, nie, a jest tylko jeden aktor przez cały no. film i on mówi, dobra, ale słuchajcie, chcę 100 trylionów dolarów. <śmiech> Wiesz, 90% budżetu, bo tylko no, ja będę grał. Na ogół tak jest, ba bardzo często tak jest. Ale nie wkrada się nuda w ten film. Nawet jak jest jeden aktor przez większość filmu, to, to nie nudzicie się, nie zasypiacie. Eee, bardzo fajnie jest to sprytnie zrobione. No Ogólnie cały wątek polega na tym, że coś się popsuło i... i... Raczej coś się popsuło. Co chwilę coś się tam kucze psuje, i, i Matt Damon musi to wymyślać, jak to naprawić. I, I to naprawdę daje dużo satysfakcji, jak oglądacie, jak on sobie z tym radzi, jakie on patenty wymyśla. Potem oni myślą, jak go na ziemię ściągnąć, kucze. Naprawdę, jak nie widzieliście tego filmu, lubicie science fiction. E, podobał wam się Apollo 13, ten stary film albo, albo lubicie e, filmy w stylu właśnie jak sobie radzić Castaway, e, powiedzmy sobie na Robinson Crusoe i inne tego typu możecie śmiało iść, bo ponad dwie, chyba to było dwie i pół godziny z tego co pamiętam, macie zapowiedziane naprawdę fajnej kultura, kulturalnej jak to się mówi, kulturalnej kulturalnej, kultura, no, kulturalnej. kulturalnej rozgrywki, tak okay. no, e, ale to, to jest zupełnie podobał. inny film niż Interstellara w takim razie zupełnie inny, no, zupełnie tam, tam jest bardziej wszystko na, pod, idzie pod naukowe, tak? więc wszystko co widzicie w tym filmie, mniej więcej wszystko, bo tam są takie dwie sceny, które mnie rozwaliły na łopatki, ale mniejsza z tym e, wszystko ma jakieś swoje odzwierciedlenie w naszym świecie, w realnej nauce, w technologii, więc nie zdziwię się jak za parę naście lat takie misje będą się naprawdę o, o odbywać, naprawdę będą nie, no ludzie no, super, latać bo to na jest, Marsa. To jest na bazie książki, a ja czytałem z kolei o, o tym, jak książka książka powstawała, to ten gościu, który, yy, który ją pisał, a on yy, może nie wiem, czy błędu gafy teraz nie popełni, ale wydaje mi się, że on w ogóle jest związany z branżą gier wideo, ten, ten autor tej książki. Yy... Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że, że coś, coś, jakąś przeszłość taką miał. W każdym razie y, autor tej książki dużo czasu poświęcił na zapoznanie się właśnie z technologią NASA i tak dalej, jakie tam są plany, jakie w przyszłości, nad czym pracują i tak dalej. Tam były jakieś y, opisywane, jakiś artykuł widziałem z y, opisywanymi powiedzmy rozwiązaniami z tych filmów, znaczy z tego filmu, jakie, jakie on stosował i że faktycznie coś takiego powiedzmy jest albo jest w planach, żeby było opracowane. Nie? Więc to tak faktycznie można, można odnieść takie fajne wrażenie i, i na pewno chętnie obejrzeć ten film. No jest właśnie tak jak mówiłeś, bo podczas rozmowy z Mattem z Inputa, no to właśnie dowiedziałem się, że scenariusz tego filmu poleciał do NASA, oni tam przewertowali te kartki i powiedzieli tak, to ma prawo istnieć, nie to wywalcie, nie, na Marsie nie ma, to wywalcie i, i jeżeli dowiedziałem się, że jeżeli ktoś filmie chce umieścić cokolwiek związanego z NASA, to musi to być przez nich certyfikowane i, i musi to być no, działające po prostu. Tak jak w Apollo 13 tam naprawdę, no realnie ten film wyglądał i myślę, że, że wszystko co widziałem w tym filmie Marsjanin, no tak jak powiedziałem, no, za parę paręnaście lat będzie to możliwe. No Polecam. Każdemu, który lubi takie filmy, no to jak najbardziej iść do kina. No dobra, więc słuchajcie drodzy słuchacze, jak słyszycie, Marsjanin Tomek poleca, więc wydaje mi się, że to będzie też dobry film. Też chętnie się wybiorę. E, dobra, e, słuchajcie, będziemy pomału kończyć 44. odcinek. Standardowo zapraszamy Wasz na nasz kanał e, na YouTube'a. Tam e, Tomek wrzuca e, gameplay e cały czas. E, poza tym bezimienny.pl, stronka dalej jest. Można tam e, czytać o naszych najnowszych odcinkach. E, pad portal. Pl, tam wrzucamy odcinki. Tam jesteśmy zaprzyjaźnieni. Więc słuchajcie, cały czas to wszystko jest aktywne. I, I jeszcze jedna rzecz. jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, już Wam zapowiadam, że za dwa tygodnie być może nie pojawimy się we wtorek, tylko w środę. Będzie to spowodowane tylko, tylko i wyłącznie tym, że będziemy mieli specjalnego gościa specjalnego gościa który opowie nam o PGA prawdopodobnie Michał Wiśniewski do nas wpadnie i, i będzie dawał wam relacje z pierwszej ręki o Poznańskich Targach Gier ale to jeszcze jeszcze wam powiemy dokładnie więc prawdopodobnie będzie jeden dzień obsługi odcinka ale to, to, to, to zobaczymy więc tak czy siak zapowiadam wam coś takiego to już w 45 odcinku i słuchajcie, no, kończymy mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas z nami, czyli e, z Tomkiem Zawadzkim no dziękuję, z Rafałem Radomyskim no i cześć, pozdrawiam. no i ja prowadziłem, czyli Christian Kender, a my słyszymy się za dwa tygodnie e, tym razem może nie za 14 ale 15 dni, więc e, trzymajcie się, e, miłego wieczoru cześć powiedzcie jak się słuchało dajcie komentarz i tyle